Więc już, żeby tak zacząć oficjalnie i tak jak już żeśmy się przyznali, jest to prezentacja, którą pokazaliśmy w trakcie PGA, a tak naprawdę w trakcie ZTG ZTG, które było ZTG, w ramach PGA ZTG, które było w ramach PGA w zeszłym roku I poświęciliśmy to naszym... Jak się rozwiniecie skrótów? ZTG zjazd twórców gier I poznajmy tak. Skrótem stało się zabrać, więc możemy iść dalej. I w, w, wtedy też tłumaczyliśmy, dlaczego taka prezentacja, w ten sposób, że skoro z twórców gier, no to e, chcieliśmy przygotować jakiś taki materiał, który zarówno zainteresowałby twórców, którzy są jakby no, główną częścią uczestników e, tego eventu, jak i też osób, które grają w gry i chciałyby się czegoś dowiedzieć. Więc stwierdziliśmy, że fajnie byłoby się zająć figurą gracza subwersywnego. No i z racji tego, że dwa tygodnie temu, ja ile dobrze pamiętam. Tak mieliśmy spotkanie o graczach zaangażowanych i niezaangażowanych to Czyli hardcore? Tak. Każuła hardcore, Tak, to postanowiliśmy trochę pociągnąć ten wątek typów graczy, który możliwe jeszcze jakoś tam rozwiniemy W przyszłości dzisiaj skupi, skupić się na figurze gracza subwersywnego, czyli tak jak tutaj widzicie już na tym slajdzie zastanowimy się wspólnie, czy ktoś z nas nie jest przypadkiem takim buntownikiem w cyfrowym świecie, czyli, czyli właśnie tym graczem subwersywnym i tak tytułem przypomnienia tam na dole do to jesteśmy. I przechodzimy więc dalej i można powiedzieć, że takim gościem honorowym, naszym dzisiejszym jest pan Espen Arset, który zauważył, że w grach komputerowych możemy zauważyć takie napięcie pomiędzy tą warstwą reprezentacyjną a symulacją, która jest taką cechą właściwie typową tylko i wyłącznie dla, dla gier komputerowych, bo w filmie chyba nie mamy czysto. W symulacjach, w książkach też nie. Natomiast nie, w grach komputerowych możemy uczestniczyć w symulacji i jakby pojawia się nam ten, tak jak już to było mówione, ten dysonans ludonarracyjny, no, tak? o którym kiedyś tam już, już rozmawialiśmy. Więc to się dzieje też ze względu na to, że mamy możliwość symulowania pewnych zjawisk w grach komputerowych i to nam trochę przeszkadza w, w odbieraniu treści i w odbieraniu narracji gry I symulacja, tak jak już wspomniałem, to cecha, która wyróżnia gry komputerowe na tle innych mediów narracyjnych oraz pozwala określić pozycję gracza odmienną od czytelnika czy widza Czyli jeżeli gramy w grę komputerową, no to nie jesteśmy tylko takim biernym odbiorcą, który czyta to co autor napisał czy ogląda to co twórcy filmu zarejestrowali i następnie wyświetlają w kinie Natomiast w grze komputerowej my musimy być aktywni, żeby poznać historię, żeby poznać świat w którym się będziemy poruszać Jakby jeżeli tylko włączymy grę i nic nie będziemy z nią robić no to właściwie nie uczestniczymy w rozgrywce, tylko jesteśmy takim biernym widzem no taka czy, oczywista czy czy oczywistość widzę. jeszcze, nie przełączaj mm -hmm, proszę przełączam. symulacja czy jest związana z mechaniką mm -hmm. natomiast reprezentacja chodzi o świat, który widzimy i o historię tak, mm -hmm. Teraz mogę się... tak proszę. proszę więc przełączam i idziemy dalej symulacja kontra gry czyli symulacja zawsze kontra reguły gry y, Reguły gry zawsze są takie nadrzędne, jeżeli chodzi o symulację. Tak? Reguły gry wszystko jakby sankcjonują, one są najważniejsze. Czyli to są reguły, a to jest symulacja. Tak? Symulacja się musi poddać, do tego, że każda gra musi mieć zbiór reguł i właściwie no, reguły są takim tym elementem, który jest, który jest najważniejszy i do którego to wszystko zostaje w pewien sposób dopasowane. I teraz, żeby to nie było takie głosowne, to posłużymy się przykładem z gry Half-Life 2, która właśnie jest przykładem takiego górowania reguł rozgrywki nad możliwościami symulacji. Ja o ile dobrze pamiętam, to Miguel Secret zwrócił uwagę na to, że wielokrotnie próbował strzelać do postaci, które są pozytywnie nastawione do głównego bohatera. To jest hafek oczywiście. Tak, już wspomniałem. Um, I to mu się nie udawało, ponieważ za każdym razem, kiedy próbował właśnie wycelować cel, jakąś postać, która, która była pozytywnie do niego nastawiona, no to główny bohater opuszczał. broni, w ogóle nie reagował na ten przycisk odpowiedzialny za, za strzał, więc tutaj mamy.. Mm, no to tak, jest taka klasyczny tak. przykład, kiedy reguły wygrywają, tak? tak już nie już jest już taka jest zasada tak, w tej grze, że nie można strzelać do osób, które są w pewien sposób nam pomocne i mają być yy, naszymi pomocnikami, mimo, że no, w grze w ogóle można strzelać, tak? I właściwie wydawałoby się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby no, takiego, do takiej osoby też strzelić, natomiast te reguły mówią, że nie. To ciekawe, że wielokrotnie próbował. No tak, to że się. No to cię było w razach nauczyć, że tam byłem się zawsze opuszczą, więc... Krasz subwersywny masz sobie takie, tak, takie to jest docięcie. Bardziej... Więc teoretycznie jakby jakaś armia z wrogów zresztą napadła na, na głównego bohatera. Trzymając przed sobą jedną przyjazną postać, sobie główny bohater nie mógłby ich załatwić. To znaczy, nie wiem o ile cała armia byłaby w stanie schronić się za tą jedną postacią. No, no po po podejrzewam, że postaci. zostałby jeden wyższy poziom abstrakcji uważam, że ten mechanizm y, to, to jest po to, żeby, żeby ograniczyć, no bo fakt można sobie w grze umieścić, że MTCK, y, czyli pasztać mhm. nie nazywa można zabić, tylko że twórcom no tak trochę zdranictwa pewnie się nie chciało robić jakiegoś obejścia, że jeżeli zabijmy to postać, to gra się pociągnie inaczej. To znaczy, to, to jest trochę błędne koło, dlatego że możliwie, jeżeli gracz jest taki subwersywny na maksa, że tak się wyraży, to będzie zabijał każdą pozytywną postać, więc nigdy jakby z tego zapętlenia by nie wyszedł. W popularnej części możemy sobie jechać po Też nie jest byta no, po prostu symulacja nigdy nie będzie, nie może być pewna, bo, bo są ograniczenia, tak? Tylko, ale ograniczenia nie w sensie, że ktoś ma takie się tylko, że ma ograniczony czas i pieniądze, żeby... No to też, ale w tak? trzeba spojrzeć na to też z tej strony, bo ten, ten rok schodzi na, na, na krainę, natomiast w half -Life gdybyśmy zabili jakąś postać, która ma nam pomóc, tak? No to na przykład ta postać ma nam otworzyć bramę, przez którą mamy przejść. No i kto nam teraz ją otworzy, tak? Albo nie wiem, mamy od niej dostać jakąś nową broń, która będzie kluczowa dla mechaniki następnego poziomu grze. No i nie dostaniemy tej broni i koniec. Więc tutaj. Też te, te reguły prowadzą nam coś, co okropnie to się po polsku trzybało czyli wtedy wymuszony postęp, czyli tak jak w tych wszystkich grach, w których mamy liniową narrację, my musimy iść cały czas do przodu jeżeli pozbylibyśmy się jakiejś postaci, która ten mm, parcie naprzód nam umożliwia, no to nie moglibyśmy uczestniczyć w dalszej części rozgrywki, no i musielibyśmy ją zakończyć, albo to stawilibyśmy tylko w jednym miejscu i nie moglibyśmy w ogóle dalej. Znaczy, w half jest jeszcze taka ciekawa dosyć sytuacja, tego, że nasi sprzymierzeńcy w pewnym momencie mają też nam apteczki dawać. Mm -hmm. I oni giną, ale też nie z naszych rąk, tak? I wtedy też jakby ta konsekwencją tego, że ci bohaterowie giną jest to, że nie mamy tych apteczek, czyli możemy, wiadomo, zdrowie i życie stracić szybciej. Natomiast, no, my ich i tak nie możemy zabić, także... Idziemy dalej. No ale między tymi regułami, o których mówiliśmy i symulacji, pojawia się taka cienka granica i ta cienka granica to są oczywiście te możliwości, które nie zostały do końca może określone poprzez reguły, ale pozwalają na, pozwala nam na wykonywanie pewnych czynności symulacji. I właśnie to jest ta cienka granica, której twórcy albo nie przewidzieli, albo może trochę nie dopracowali, albo po prostu to wynika z. z z tego, jakim medium są gry komputerowe, że zawsze tam będą jakieś luki i jakieś takie niedoróbki, które nam umożliwiają wykorzystywanie symulacji na naszą korzyść lub też nie korzyść czasami. I to jest właśnie ta cienka granica, w której pojawia się gra subwersywny temat naszego dzisiejszego no Ta cienka granica to jest coś, czego reguły nie zabraniają, chociaż teoretycznie gra tego nie przewiduje, tak? to nie jest celem. Żeby coś tam w niej zrobić, akurat, coś odkryć, gdzieś pójść. Natomiast y, można to zrobić, tak? Czyli reguły hmm. tego nie zabraniają. I zawsze pozostaje ten dylemat, na ile twórcy to zaplanowali, na ile nie, na ile hmm. gracz jest taki bystre a na ile to było właśnie po prostu. To jest przypadek, może przypadek a na ile taki ukłon w stronę tych graczy, którzy nie lubią podążać hmm. za wszystkimi wskazówkami. Więc wracamy jeszcze raz do Arseta, który w wykazał taką opozycję. Ja Mieliśmy poprzednim razem tę opozycję graczy zaangażowanych i niezaangażowanych, natomiast dzisiaj mamy tę opozycję gracza implikowanego. I ten gracz implikowany, to tak jak tutaj widzicie na slajdzie, został stworzony na wzór czytelnika implikowanego, zaproponowanego przez Wolfganga Zera. Jest to taka postawa, która. Yy... Nakazuje nam, albo po prostu my sami chcemy podążać za tymi wskazówkami, która nam gra prezentuje. Więc jeżeli gra nam powie, iść w lewo, i tam nie wiem, strzelać do niebieskich, no to my musimy to robić, tak? I się nie zmultujemy, nie pójdziemy w prawo, i nie Nawet przez myśl, do na na nie do pracy, tak, z myśl nam nie przejdzie, żeby pójść w drugą przejdzie. stronę, nie robić tego, co oni chcą. To hmm. Grać implikowania jest taki, który absolutnie podąża za ścieżką, za tym, co mu gra mówi, za tym, co. Jaki jest cel tej gry, tak? I on robi właściwie jakby na, na wszystkie te komendy odpowiada w jakiś sposób modelowy. No i też tutaj myślę, warto zaznaczyć, oczywiście do tego wrócimy i, i, trochę później, ale są pewne gry, które sprzyjają jakby temu, żeby być graczem publikowanym, ale są też takie gry, które sprzyjają temu, żeby być tym graczem transgresyjnym czy też subwersywnym, jak widzimy tutaj już w tej drugiej propozycji, czyli to jest taka postawa przekraczania tak. granic szukania wszelkiego rodzaju nieścisłości, buntowania się wobec e, narzuconemu porządkowi no, chyba się, daje, czy to mi się Dobra, tak. no, my, my używamy tego określenia wymiennie, także mm. dlatego to się, tutaj... jest to się tutaj pojawia Oczywiście, jeżeli macie jakieś inne propozycje, jak można byłoby nazwać takiego gracza nie, Adrian nas chyba nazwał takich gracza po prostu trollami Książkę. Nie, to chyba nie... jest no Naukowy termin To nie wiesz, troll to jest też nie do końca gracz subwersywny tak? gracz subwersywny ma jakiś swój cel inny niż e, cel gry, tak. albo innych graczy Natomiast... On się nadaje do gry MMO ktoś testuje na przykład reguły uh -huh. licząc też na to, że sprowokuje innych graczy uh -huh. czegoś uh -huh. uh -huh. No i przykładem takiej gry, która zachęca do postaw e, subwersywnych jest właśnie Puff. kto zna, kto grał? No to trudno, będzie spoiler. Może eee, no że, że nie chcecie wiedzieć to... No dobrze, ale no to, to więc krótko mówiąc o co chodzi. Na samym początku rozgrywki wybieramy sobie jedną z sióstr, e, której zadaniem jest dotrzeć do, do domku babci, gra jest tak właśnie... Do, do Wariacja waśni, na temat. Tak, od, od właśnie na czerwonym kapturku. No i mamy się zagłębić w las, tutaj stajemy, niestety nie, nie za dobrze, może to widać tutaj, ale mamy tutaj go to grunt, House albo Home, nie dopisało się do końca. Tak. To jest taki Czyli zadanie jest takie jakby niezbyt trudne, znane i do domu babci. Tak, więc gra każe nam iść e, ścieżką przez nas. Piękna, widoczna. Tak, Gracie implikowanie do... się cieszy, bo od razu wie co ma robić. Wie co ma robić i kiedy ja zagrałem w Path po raz pierwszy, więc byłem takim <śmiech> że graczem implikowany, mówię, dobra, no to idę do tego domu babci. Jest taki uchachany, że idę sobie tą ścieżką, nie oglądam się na lewo, ani na prawo, idę, idę, idę, widzę już ten domek babci i nagle gra mówi sorry, przegrałeś I w tym momencie ja się poczułem, no zaraz, no ja bym coś zrobiłem, to co grał, ode mnie chciała, więc teoretycznie powinienem wygrać To jest jakby tutaj cała, ca, ca, cała frajda polega na tym, żeby z tej ścieżki zejść, zagłębić się w las i spróbować przeżyć jakąś przygodę każda z tych sióstr przeżywa jakąś inną przygodę Sióstr jest Ziem... że dziewięć chyba, tak? 7. Także, można... także można Na pewno więcej niż 4. Więc, więc jakby tutaj już więcej, nie wiem, nie wam frajdy. jeżeli mielibyście ochotę sobie zagrać, to... nie to A polecam, się bo to, to jest naprawdę fajna gra. Tak, więc nie idźcie od razu do domu, babci, Tak, tylko że zabrać. rzeczywiście to jest trochę taki no, ten oh, element, pas. jakby najlepiej ta gra oddziałuje właśnie po raz pierwszy, kiedy się ją włącza i hmm. chce się być takim, znaczy postępujesz, tak jak tak gracz implikowane, czyli idziemy tak. za ścieżką, to jakby to jest ten moment, kiedy właśnie dochodzisz do domu babci jakby nagle się okazuje, że wow, przegrałeś, bo w ogóle nie wiadomo o tak co to chodzi, to, tego. trochę wam odebraliśmy, że tak powiem, ten moment zaskoczenia tak Jeżeli się gramy, to zapomnijcie o tym, że Tak każdy... Albo zagramy, żeby specjalnie zobaczyć, czy faktycznie przegrywamy mhm. Przegracie, tak. ale, ale można to stop próbować e, Teraz tak, na takim evencie, który nazywał New York City Teufel Will Wright, czyli twórca gry The Sims stwierdził, że e, kiedy oglądał e, Toy to Story to zawsze się zastanawiały, dlaczego tym złym bohaterem, tą najgorszą postacią jest chłopiec, który psuje zabawki. także to przecież to powinno być coś, co nie powinno być karane. Tak? To znaczy, że jeżeli chcemy jakoś postępować w ten sposób inny i bawić się zabawkami według własnych reguł, czyli nie tak, że Wszystkie muszą być ładnie ułożone, albo nie wolno im odrywać poszczególnych elementów. Natomiast on zawsze twierdził, że to jest dziwne i nienaturalne, kiedy musimy być takim uporządkowanym dzieckiem zwłaszcza tak i postępować zgodnie z taką wytyczoną ścieżką, czyli to są zabawki, trzeba je szanować, trzeba o nie dbać. Nie wolno ich gryźć i co tam jeszcze. Dlatego on stwierdził, że trzeba zrobić coś, co umożliwi jakby tę drugą naturę trochę wydobyć. Nie tylko no, jeżeli chodzi o zabawę, ale. Mhm. Więc w kontekście tego je jego wypowiedzi. I... Co się dzieje, <głos> dzieje się dzieje na górze. E, więc w kontekście wypowiedzi Mila Wright'a i tego, że jakby tą jego ulubioną postacią z tego filmu był właśnie Sid, który psuł Film. zabawki. Tak. Um, jest ta drabinka, która właśnie była już odpowiednia przez nasz, nasz slajd. Um, i... Przyznajcie się, kto w ogóle grał tylko po to, żeby móc na przeróżne sposoby zabijać swoich Simów? Jedna osoba. Się A kto się po czasie znudził taką grą takim podążaniem według ścieżki, czyli rozbudowywaniem swojej rodziny i tam kariery swoich Simów i tak dalej. No właśnie, tak. Ja zanim jeszcze zaczęłam grać, tak? <grych> <grych> nie Ale ja nie mogłem powieść tej gry. Ale troszkę dziś gadać Tak, no i może właśnie dla Ciebie sensem tej gry byłoby szukanie takich momentów, kiedy można się sprzeciwić, czyli wprowadzić te elementy, które raczej nie są pożądane przez graczy zaangażowanych w grę decyzyjną. Tak, no bo cały trik polega na tym, że swojego yy, swoją postać. Umieszczamy w basenie, po czym okrutnie zabieramy mu drabinkę i on musi tutaj umrzeć. I tam... Aż się topi, Aż się topi, tak, basen, tak, albo umiera z głodu. Umiera z głodu.. Um, um, umiera z głodu. No, no, to jest w ogóle taki przykład gry, która daje takiemu graczowi super takie pole do popisu tych pomysłów tam chociażby spadzenia simów w życie jest, jest bardzo dużo. Pamiętam, kiedyś chyba jeden z jakichś magazynów wydał poradnik do simów i... Jak zabić Simów? Ja, to, to czekajcie, to tak. czekajcie, bo ja tego nie nie pytam. Simy to jest generalnie gra w życie, tak? Postarzyła A tam, symulacja to, znaleźć to jest? Pracę. pracę, żonę, dziecko i tak dalej. Taki domek tak? dla lalek, tylko no, no że tak. cyfrowy. tak. Gramy w życie, tak. Tak? bohaterem. No to diabło jak facetowi w basenie miałem drabinkę, to on się utopi. Tak. No więc tu nie ma żadnego zaskoczenia. No, jakby, to Zaskoczenie to jest, jest, problem. Zaskoczeniem jest ten element, że można to zrobić. No, że to jak ten... no to w no, ogóle no, nie. coś <grym> tak fajnego. Jak to nie przejdzie? No przewidzieli, bo pozwolili wynająć raminkę. To jest tak naprawdę sandbox z Seamanem, można powiedzieć, że to jest. Można sobie robić różne rzeczy. No jakby zamówisz pokój bez drzwi, chyba no, okay. że gra na przykład zakłada, że nie można zrobić pokoju bez drzwi. Można. No to właśnie nie wychodzi <grym> się. Mogliby tak można, zrobić. Można. Jeżeli, jeżeli można zrobić pokój bez drzwi, no to, no to jakby to jest taki. Sam Simulator, symulator. No bo widzisz, tu chodzi o, te, o, o, o taką rzecz, że gracz, który, gracz, który jest y, powiedzmy, y, może nie tyle jeszcze nie znudzony tą grą, ale po prostu jest bardzo zaangażowany i chce w nią grać tak jak trzeba, czyli to jest gra o A, życiu Zabijanie Sima nie jest celem, tak? Tak, zabijanie Sima nie jest celem, ale może nim być tak? to znaczy, bo to nie jest nigdzie powiedziane, że nie można skoro, skoro można to zrobić w grze jest to dopuszczalne, to znaczy, że to może być celem gracza ale chodzi o to, że większość statystycznie, bo teraz może już po tylu latach kiedy ta gra Yy, już jest tak popularna... Właśnie też chciałam do tych nowych części przejść Chodzi o to po prostu, że można zezboczyć z tej grzecznej ścieżki tak? To znaczy, że można szukać własnych sposobów na to, żeby... Yy, no bo wiadomo od razu, że gra polega na tym, żeby bawić się w życie Czyli zbudować swoją rodzinę, mieć... Yy, nie wiem, iść do pracy, rozwijać jakieś umiejętności tych bohaterów Ta, Domek, mógłby dostać, mógłbyś tak... Mógłbyś po kolei 10 kochanek. Na przykład, może oczywiście no Kartą stopić je że... Ja mam <laughs> sytuację... <laughs> Natomiast chodzi o to, że w pewnym momencie można próbować robić z tą grą coś innego, czyli właśnie tworzyć z, z swoich simów tylko po to, żeby ich niszczyć na różne sposoby. I tym właściwie zajmuje się gar subwersywno, On niszczy te pewne. Można też zabijać sościanów. To jest spadno. Tak, zaskoczenie. Jak z jednym mieszkasz? Nie no, czasu. Natomiast chodzi o to, że chyba w tych nowszych częściach, bo to chciałam jeszcze zapytać, czy jest taka możliwość, czy, czy nie bardzo? Czy już wtedy ta... w czym? W nowszych częściach Disney. nie ma. Znaczy nie obeszli to jest. Można też robinki wychodzić. No to się wydaje się ciekawe. A jeśli mają No No tak, ale właśnie to się wydaje ciekawe, tak jakby... To znaczy... Tak. To znaczy... Ale nie, nie o to Może to być, być takie taki wytłumaczenie Natomiast mnie się wydaje, że to też stanowi takie wyzwanie dla tych graczy, którzy nie chcą podążać tą taką ścieżką tak? Bo nie dość, że oni wyjmą tę drabinkę, a oni tak wy, ten Sim i tak wyjdzie i później będzie żył dalej To trzeba wymyślić coś innego, może nie wiem, bo nie grałam już w The Sims od lat, więc nie wiem co tam to teraz moja jest moja e... teraz gra w tą trzecią część która jest chyba o Sposobem wyjścia tej te zabawy z drabinką jest taka, że trzeba Simon no, pójść na tą trampolinę do skakania i w momencie, kiedy on się zbije w powietrze, jest, jest tam, jest, to, tą trampolinę trzeba zabrać i wtedy ginie no, Czyli to wchodzi na to, taki to że to jest w takim razie taki moment, kiedy trzeba być takim graczem subwersywnym. Jeszcze bardziej niż mm -hmm. Nie wystarczy wpaść na taki prozaiczny pomysł, oczywistą rzecz, że aha, zabiorę mu drabinkę i wtedy on już tam zginie. Tylko trzeba by ten moment, jeszcze ten element zręcznościowy dochodzi, tak? że trzeba wziąć... Zabrał, zabrał. Zabrał. Nie za bardzo znam, znam tego z oglądu tą grę. bardzo mnie wkurzała, bo, bo moja dziewczyna kiedyś to bardzo grała i ja przez to miałem komputer był, zawsze znaczy, byłem od komputera <grym> na tej godziny Ale czy w tej grze jest rzeczywiście cel? To znaczy jest jakiś jasno postawiony cel? Że no, się rozbija, nie ma czegoś. W, życiu, w życiu, w życiu nie ma Czyli nie ma celu? To tak, tak, bardzo to dobra odpowiedź to wiem to chciałem powiedzieć Jeżeli mamy grę typu właśnie y, symulator, czyli mhm. pełny symulator, czyli tak jak to, jak sandbox, tak sandbox To bycie w takiej grze graczem subwersywnym jako, to nie jest żaden bunt, bo to jest tak, jakby cię postawili na świecie i powiedzieli, słuchaj, możesz wszystko, tak? Nie ma reguł, możesz wszystko. I jesteś takiej socją, no to ciężko być buntownikiem, jak wolno ci wszystko. Jak ktoś ci mówi, nie ma. Znaczy, znaczy, nie, nie ma chyba takiej gry, w której wolno wszystko. Zawsze są jakieś reguły. I w tej grze The Sims też są reguły, nie, nie rady. których musisz przestrzegać, tak? no, Nie można przekroczyć na przykład. Nie fizyczne powiedzmy, tak? No, powiedzmy tyle, ale. ale nie można trzeba... popełnić samobójstwa w grze The Sims nie może. można. Można, dużo. Już teraz można? Zawsze można było. Wystarczy zacząć gotować, nie, umiejąc, nie mając umiejętności gotowania. Ale też można no ale to nie, to z... nie chodzi o to, że jak w życiu wychodzę, skaczę, nie Zwykła. wiem. To jest jakby coś innego. To jest Twoja nieodpowiedzialność, <grym> bo bierzesz się za coś, czego nie potrafisz. Ale potem mogę nie uciekać. Sim chcę uciekać, ja mu nie pozwalam, idę w No i no, to... No, to... To za... Ja. za fanowie przecież bardzo dużo takich dodatków dodanych. Tak, da dało się na przykład. się na przykład być bezdomny, dało się ukiec dziecko na griwo, tak? Dzięki dodatku. To widocznie już to dawno to nie, nie grałam w tę ja gra naprawdę. To jest obudowanie subwersywne, tak? A, a, a wykorzystywanie grze to też chyba jest um, grać. No właśnie no, do tego zmierzam, że jak gra jest bardzo ograniczona i rzeczywiście ktoś kombinuje i coś znajduje, no to okej, ale w takiej grze bycie buntownikiem jest właściwie wbudowane w grę, tak? No ja jeszcze nie będę z że o tym właściwie to, to dyskutować, tak? tak no, ale to też wynika z tej to wypowiedzi bolejta, więc jakby, więc jakby to się też wpisuje w to, co twórca zamierzał, że Można być takim graczem, czy taką osobą, która się bawi z simami w taki sposób właśnie niegrzeczny, jak Sids to jest to. No dobrze, ale żeby nie... Porzucając nie, nie urzędzać, Sims, tak. tak? żeby nie urzyznać w tych simach na wieczność, to rozmawialiśmy kiedyś o typologii bardzo, który podzielił graczy, co prawda graczy, grający w gry online na, na cztery grupy, jedną z tych grup byli gracze zabójcy żeby tak krótko przypomnieć, to są tacy gracze, którzy czerpią przyjemność z zabijania awatarów swoich tam współgraczy, ale są to też tacy gracze, którzy czerpią przyjemność z tego, że po prostu psują zabawę innym Zdrowia. czyli na przykład zachowują się, czyli tak, czyli mogą być to te, te troje, czyli po prostu zachowują się w taki sposób, żeby innym grę przykrzyć, czy utrudnić, czy w jakikolwiek sposób nie wiem, sprawić, że ona nie, nie, nie dostarcza przyjemności, tak jak powinna. I tutaj idąc dalej tym tropem są też tacy gracze, którzy właśnie wykorzystują tą cienką granicę, o której wspomnieliśmy wcześniej, czyli są to tacy gracze, którzy, którzy już są nieuczciwi w pewien sposób, ale jeszcze nie są oszustami, w taki sposób, że nie wiem, że gra by ich zablokowała, albo właśnie, że czy łamią w jakiś sposób? Z serweru, tak, czy zostaliby wyrzuceni z serwera? Czy łamią w jakiś sposób program, który, który grą steruje, czy nie, wiem, korzystają z jakichś modów, czy, czy, jakich czy z jakichś kodów. I, i to wykorzystaliśmy. Tutaj jest przykład z Fortress 2. Ktoś grał? Ktoś grał. Yeah, to jest super. Okay. Są Więc, tacy, którzy nie grają. Możliwe, że natknęliście się na takich graczy, którzy stosują taki, nie wiem czy to jest błąd, czy po prostu na no, taka cecha tej, tej cienkiej granicy e, Którzy ustawiają się koło tego zasobnika, który ja nazywam lodóweczką hmm. e, I mają w ten sposób nieograniczoną ilość zdrowia i nieograniczoną ilość amunicji, ponieważ co chwilę im się to odnawia Zwłaszcza na nie ta ta... mogą tam stać tak. do strony śmierci tak. No właśnie, nie, nie umną, w no ogóle nie umną. To, Więc jakby mają cały czas się No właśnie, wydajne, to hmm. oni są o uczciwi, czy nie? Tak? O to chodzi. Hmm. Bo wykorzystują jakby cechę, no jakby cecha mapy polega na tym, że no tutaj mamy podejść i uzupełnić sobie zapasy zdrowia, zapasy amunicji, no i pobiec dalej, tak? Natomiast są takie ciasne mapy, gdzie e, można się na przykład okopać przy takiej lodóweczce i strzelać do siebie z naprzeciwka i właściwie pokonanie takiego zawodnika, który stoi przy takiej lodoweczce, to no jest bardzo, bardzo trudne Ale to zawsze jest odnowane za nieuczciwe Każdy każdej hmm. każdy no to jest, też nieuczciwe To jest wiesz, nie, nie Więc tak jak już dla graczy, którzy grają, jest to po prostu nieuczciwe, tak? Ale jak z punktu widzenia... Znaczy inaczej, masz dwie drużyny, tak? Które mają to... się parze. jeżeli jedna i druga się okopie, to nie ma gry, tak? Więc to jest to generalnie, hmm. zawsze, zawsze, tak się nie da grać, no to Jak ktoś się uprze tak będzie grał, to no gra. się w końcu no można go wywalić, no ale nie, problem, nie, jak to nie to jest problem z góry na to Dla niektórych to jest taka meta trochę wtedy, to znaczy oni znajdują taki exploit, wiem, nadużycie w, mm -hmm. w, w grze znajdują taki coś, taką możliwość i doprowadzają do takiej sytuacji patowej właśnie dlatego, że ich bawi teraz, co będzie następnym krokiem, czy ktoś no tak. znajdzie rozwiązanie takiej sytuacji patowej, bo ona może być dopiero intrygujące, ktoś znajdzie w niesamowity sposób, który... Przez, jest ale rozwiązanie na, kampienie, jest na karpienie, karpienie. To jest tylko jedno, tak? Znaczy, on głosuje się i zawsze się nie wypieczy takiego... Ale to jest specyficzny przykład. jeśli ktoś je... kampi cały czas w jednym miejscu, to no. rzucasz prosto w niego granatem. Tak. No tak. Chodzi o to, że właśnie znaczy, jakby Dobrze zrobiona robiona... mapa jest taka, przepraszam, tak. Przepraszam. To jest podobna idea do hakowania, to znaczy, mhm. jakby ludzie, którzy lubią znajdować lukę w systemie, po to, żeby teraz ktoś zrobił następne posunięcie, po prostu no, Tak, no Z Twojej perspektywy to wydaje się takim kampieniem, czyli bezsensowym, czymś, co zabija grę, nie ma z tego przyjemności, tak? natomiast ta osoba, która tak robi może dla niej właśnie ona czerpie radość no, z dobrze. tego, że będzie, szuka tych alternatyw, o których Paweł powiedział, czyli to sprawdza, jak inni gracze na niego zareagują, czy zostanie wyrzucony z serwera, czy nie e, jeżeli, jeżeli to jego zostanie przełamane, to wtedy się okaże w jaki sposób, tak? I kto, co wymyślił, żeby to zrobić? A może gra na się skończy, wszyscy opuszczą serwer i... nie no mi przy... Lepsze przykłady mogłyby być z GTA San Andreas Multiplayer, gdzie były serwery, na których założono pewien styl rozrywki i byli na przykład gracze, którzy posiadali własne samoloty pasażerskie, zabierali nam przejażdżki albo transportowali no innych gracz w inne miejsce, ale można też było, nie było to. teoretycznie było to zakazane i źle widziane, ale można też było zrobić tak, że się komuś ten samolot ukradło i rozbiło się samolot pełny graczy to było. To było, Nie było to oszustwem, nie było to używaniem kodów, ale było z perspektywy innych graczy nieuczciwe, ale. Niektóre osoby też patrzyły na to tak, że nie wywalało się takich graczy, tylko trzeba było na, na to uważać, że byli terroryści po prostu na, na serwerze. Trzeba było się pilnować, trzeba żeby... myślę, Wiesz co, że mm -hmm. do tego kampienia? bo to jest ciekawy problem o tyle, że nieuczciwe zupełnie to by było strzelić swojemu, yy, swojemu graczowi z drużyny w plecy. Nie, to, nie można. W wielu to, grach można. wielu można. To co, to, co jak gra, to można. ten fajny jest dopuszczalny. Tak? I to jest bardzo źle widziane. Mm -hmm. Po trzech takich wypadkach latujesz z serwera na parę minut automatycznie. Natomiast... Zabawne jest to, że gdybyś naprawdę w prawdziwym życiu miała, miała walczyć, to strategia okopania się koło zasobnika z amunicją jest właściwie najlepszą możliwą strategią, tak? żeby przeżyć, żeby wygrać A to niestety łamie przyjemność gry, tak? więc to jest takie rzeczywiście dwuznaczne Ale znaczy, to... Może jeszcze warto wspomnieć, że ten zasobnik jest nieskończenie no zasobny tak. Tak? Czyli... <grych> To jest taka, ta mapa jest taka że z jednej, z jednej, z jednej, nie ma z tej tej stojrał, tej, że z jednej, jednej strony się mogą podejść, zawsze są co najmniej trzy drogi No tak, to prawda, ale przez większość, może to prawda, w sensie, że nie spotkałem jeszcze takiej mapy, w tak nie było Natomiast jest to taka sytuacja trudna i trzeba mieć trochę zręczności, żeby do takiego gracza się dostać, odsunąć go od tak, tego tak, zasobnika albo jakoś inaczej mu tę tak, grę przerwać to, jest, to, też, jakiś pomysł wpaść. to też zależy od celu, bo w grze grad oszukuje trochę ten. Oszukuje trochę ten system, żeby nie osiągnąć dokładnie celu gry, bo tutaj mamy cel gry, obie rzeczy że się naparzają i jedna musi się zwyciężyć, tylko on sobie robi taką posłankę, bo on myśli, że jak jego zresztą atakować, to nic mu nie będzie i on przeżyje jako ostatni, a potem sobie wybiegnie zacznieszki, wybijać boleczki ze strony, tak? Też można w ten sposób myśleć, a jakby było w prawdziwym świecie, no to okopanie się jest, jest celem, bo musimy przeżyć, to jest nasz cel. To nie jest nam rozwalić inny mi na to, tylko się obronić przed nim. Chyba, że jesteśmy agresywni. Agres, agresywni, tak? Jesteśmy agresorami, to wtedy jest Tak, powoływanie prawdziwego życia jest trochę... W tak, W tym przypadku taka zmiana Nie Niezbyt zasadne, zasadne ale... Dobra, ale... Ale wiecie co, bo tu jest, coś, jest jedna ważna mm -hmm. rzecz. Ta subwersywność to jest jedna sprawa. To są gry drużynowe. I mm. bardzo często jest tak, że dobrze dla drużyny jest się poświęcić, ale wtedy masz mniej fragów, czyli w rankingu ja jesteś do... niżej, tak? Widele. I na przykład, yy, nie chwaląc się, ja czasami wolę... Na przykład o chodzi, musisz dolecieć i rzucić dwa granaty dymne, po to, żeby inni mogli dolecieć i wziąć flagę, tak? Ja zginę, ale moja drużyna będzie miała punkt więcej, tak, więc jeżeli ktoś nie jest bardzo nastawiony na, na miejsce w rankingu, tylko generalnie na zwycięstwo drużyny to jeszcze jest kwestia, jak kto kooperuje, tak? czy jest bardzo egoistyczny, czy jest, czy jest do współpracy i do poświęcenia się do drużyny jeżeli Ktoś jest wybitnie egoistyczny, to rzeczywiście on sobie się okopie i ma to gdzieś, tak, ja nie, nie powinien to się, się, w się, w tak się, to jest <śmiech> kwestia tej, tej, tej cechy, o której mówimy, czy bardziej nie w cech życiowych, no nie, nie jest cecha gracza, tylko cecha, powiedzmy osobowościowa, tak, że, że jeden pobiegnie, drugi, drugi lubi strzelać i bieg za innymi strzelać, a trzeci lubi się okopać i nie ma już wszystko gdzieś, tak? to wynika z charakteru. No to też chyba zależy razy jak ktoś grał, tak, bo jak ktoś zawsze się poddaje, to może ten setny raz nie pobiegnie z granatem, żeby znowu spaść gdzieś na szary koniec albo jak ktoś zawsze zwycięża, to może tam kiedyś mi tam myśl zaświta, że teraz on będzie tym, który niesie granat natomiast, no to nie jest do końca nie wydaje mi się, że to był do końca przykład grania subwersywnego, czyli takie poddanie się dla dobra drużyny to nie no, o to no, chodzi, no. moim zdaniem no, to jest jakby inny aspekt trochę no, no, jedziemy dalej no, to znaczy, że to jest po prostu jakaś taka nie wiem, postawa, strategia Praktyka po prostu, i nie, wiem, nie jest to jakieś takie sztywne, że jest się tylko i wyłącznie graczem subwersyjnym, tylko i wyłącznie graczem publikowanym, i to, to jakoś tam na pewno jest. To, można mieć taki etap, że się jest tylko y, przez, nie wiem, przez 15 minut się jest tym graczem subwersyjnym, który będzie zabawę Tak jak tutaj mamy ten przykład Czarnej Owcy, czyli takiego gracza, który w, w grach kooperacyjnych, które polegają na tym, żeby ze sobą współpracować reszcie grupy też psuje frajdę, no i tutaj mamy przykład z Tybic Planet, gdzie tam może cztery osoby grać, no dobrze pamiętam, I, i często są też takie sytuacje, że trzy, czwarte drużyny stara się przesunąć jakiś klocek, który umożliwi przejście dalej, a jedna osoba ten klocek będzie co chwilę z, zrzucała z góry, albo nie Albo go, nie pomoże, tak żeby... Tak, albo to nie pomoże żeby... i, i nie będzie, mm, nie, nie umożliwi jakby tego postępu mm, w mhm. rozgrywce i, i to też można uznać za takiego gracza, który się buntuje i mówi nie, ja nie będę z wami współpracował, ja tutaj będę grał w zupełnie inny sposób, a w, nie wiem, w następnej rozgryzce taka osoba może być bardzo pomocna i jej, jej udział w rozgrywce może być, jak mogła... Znaczy, to się może teraz wydawać, że mamy tę pozycję czarna i białe, tak, czyli gracz implikowany po jednej, gracz subwersywny po drugiej, natomiast to jest często tak mm, trudno ocenić czy to, co teraz robimy, to jest to podążanie za ścieżką? Czy właśnie nie? Może nam się wydaje, że się buntujemy. Ale to jakby to jest chyba ten już moment na naszą dyskusję, także nie możemy tego rozwijać. Lecimy dalej. Gra subwersywna imersja. Tak, no i tutaj się pojawia taki problem tego, że w momencie kiedy szukamy tych, tych problemów tak na siłę, nie to, że przez przypadek coś odkryjemy albo przez przypadek wpadniemy na.. na na jakąś cechę gry, która wsuje to nam wrażenie tej imersji, zanurzenia w świecie, więc jesteśmy już tym graczem komplikowanym, My tutaj mamy przykład z Hitman, czyli tak zgarniamy wszystkie ciała naszych przeciwników, żeby właśnie stworzyły taką... Piramidkę. Piram Nie, to jest taka masa... Złok. Tak, matkę, wychodzi, masa matka, która się masa złok. Ale, no ale mógł, to jest! Ale niech będzie. Więc, więc szukamy też takich e, przykładów. No i wówczas już nie możemy mówić o tym, że jesteśmy zanurzeni w tym świecie, w momencie kiedy rzeczywiście no, staramy się za wszelką cenę wyszukać wszelkich błędów i już nie jesteśmy zauroczeni mm -hmm. spójnością tego, co, co obserwujemy. Tylko staramy się jako ten gracz subwersyjny za końca z tego e, uczucia zanurzenia w świecie przedstawionym w tej w warstwie semantycznej się wybić. Pod tym kątem nie przemyślano penumry, gdzie. Przez... Ja. Pierwszy etap gry, przez jakiś czas, to różnie jest zależnie od gracza Faktycznie jest to survival Horror, gdzie boimy się, e, unikamy tych potworów, staramy się gdzieś schować Ale po jakimś czasie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że te potwory są trochę niezdarne, tak, trochę dziwnie biegają, a my możemy wszystkim rzucać e, To gra może zacząć, zacząć polegać na tym, że my sobie biegamy przed tymi potworami, rzucamy w nie pudłami i wszystkim czym się da i i już nas to nie straszy, nas to bardziej bawi, teraz staje się trochę takim e, horrorem komediowym, a nie horrorowym. A chyba nie o to w tym chodziło. No, okej. Okay. No to, to też zabiera dużo czasu. tak? Czyli, jeżeli przestajemy się skupiać na wątku fabularnym i na zadaniach, które mamy do wykonania, tylko właśnie zaczynamy rzucać w potwory czy układać y, bohaterów w stosy, to okazuje się, że. Mamy zupełnie inny, o no imersji nie mam no. A tutaj co do tego mam hmm. taką uwagę, że ja zwróciłem uwagę na to, że i potwierdzone to było chociażby przez opinię e, Adama Sesnera, który miał podobne wyraźnie tylko w jednej grze, a za o co chodzi, że jak się w grze da dodatkową szybę, że tak się wyrażę, na przykład hmm. tak jak w Assassin's Creed, gdzie ja gram kogoś, nie, ja nie jestem w cyfrowym świecie, tylko ja gram kogoś, ty. Ja gram cyfrową postać, która jest w jeszcze jednym cyfrowym uh -huh. w świecie i to samo jest na przykład, i to samo jest w Saints Row 4 i o tym właśnie Sester też mówił, że i wtedy nagle subwersja nie psuje imersji. A to ciekawe, bo ja nie grałam ani w was, sensu, bo ani w... ja mogę być subwersywny, to jest normalne, bo byłbym subwersywny jako ta postać grająca w wirtualnym świecie, ale w ogóle to nie jest problem, no jakby ponieważ to jest, się ta, ta druga warstwa no. rozwiązuje ten problem. A to działa, to ja teraz muszę takich gier poszukać, bo... Tak, tak. No w ogóle w, w Assassin's Creed jest masa tego rzeczywiście, ja przynajmniej nigdy nie miałem no, banalna rzecz, w Assassin's Creed każdy glitch jest nie w swojej imersji, bo glitche zderzają się w symulacji. Fakt, że ja widzę glitch w, w, w tym świecie, jest wręcz potwierdzeniem tego, że on jest realny. To jest dopiero ciekawe, no. jak się właśnie pomyśli o tym w ten sposób. No niestety, ja nie mogę jakoś tutaj no swoich jest, doświadczeń, będzie bo... Trzeba będzie, zagrać. trzeba będzie zagrać. ale to jest ciekawe, rzeczywiście. Mm. Okay. Dobra, więc z dalej. E, teraz taki przykład o tym GTA, o którym już trochę rozmawialiśmy e, i który obiecaliśmy, że się pojawi. Więc mamy tutaj przykład z redaktora jednego z, z zagranicznych portali grą komputerową, grą wideo, Bena Ingbera, który postanowił, że będzie takim graczem subwersywnym w GTA. I jego takim celem było to, żeby uczciwie zarobić sobie na życie, czyli żeby za uczciwie zarobione pieniądze kupić sobie tam mieszkanie, właśnie jeść i w ogóle rozwijać swoją postać. Takie jest Sims, tylko że w tak, GTA w, w pewien tak, sposób po prostu żyć legalnie, tak, żeby nie być tak jak gra nam każdy, żeby być no, tym początkującym gangsterem, który rozwija swoją karierę przestępcy, tylko żeby być takim grzecznym mieszkańcem San Andreas i już jakby na samym początku stwierdził, że no, już takie bycie totalnie legalnym jest niemożliwe, bo żeby legalnie zacząć zarabiać, czyli żeby być taksówkarzem, tam nie wiem, ratownikiem medycznym i tak to najpierw trzeba ukraść samochód. Kradzisz samochodu już sama skwalifikuje taką grę, A nie było jakiegoś miejsca tekstuka sobie stało. No to wygląda tak, no tak. nie stało. Jeżeli bywa na złowisko, od nikogo go nie dostajesz, tylko ten samochód trzeba ukraść, niezależnie czy on stoi, czy czy zjedni go ukradniemy. No ale jakby ten pierwszy etap Uber jakoś tam przecierpiał, ukradł taksówkę no i tam sobie jeździł, jeździł, jeździł i doszedł do takiej refleksji, że się strasznie tam przez jakiś Dłuższy czas w ten sposób grał, ale no, zarabiał bardzo mało pieniędzy i w końcu doszedł do, do wniosku, że znacznie szybciej się zarabia, kiedy się bierze udział w tych napadach na mak, kiedy się właśnie kradnie, zabija się. Trzeba wszystkim się bycie uczciwym w tej grze, no to jest po prostu okropne, bo, bo się nie da. Frustrujące, tak? Nie, tak? Da, że nie, można, nie można uczciwie w tej grze zarobić na życie. Co, co też jest chyba trochę takie zniechęcające, tak, że nie, nie możemy, że jak już chcemy się zbuntować i, i chcemy być inni niż to, co nam gra każe oczywiście nie łamiemy reguł, tak? no bo gra jakby nie wymusza, żebyśmy koniecznie byli tym takim złym gangsterem ale, ale do tego zachęca, no to niestety nie możemy jakby za bardzo się tutaj sprawdzić w roli takiego uczciwego obywatela i, i ten przykład bardzo mi się spodobał i, uznałem, że jest takim bardzo wyrazistym przykładem takiego gracza subwersywnego, który rzeczywiście się buntuje przeciwko temu, co, co, co gra oferuje i szuka jakichś alternatywnych dróg yy, interakcji z nią. To też chyba jest taki ciekawy yy, moment na wątek tego, że gracz, właściwie gra, granie subwersywne musi być satysfakcjonujące. Znaczy, mhm. po, raczej chyba na tym to polega, tak? że mamy satysfakcję z tego, że się buntujemy, satysfakcję z tego, że znajdujemy coś, co nie było y, tak oczywiste, natomiast tutaj ta satysfakcja chyba w przypadku GTA zostaje no, wyłączona zupełnie, no bo premiowane są zachowania złe, no ok, ja mogę nie być do końca zły poza tym epizodem z kradzieżą taksówki, no ale nic z tego nie wynika, tak? I to jest taka gra na dłuższą metę frustrująca. Nie daje to takiej frajdy jak porwanie samolotu, tak? Zgraczamy się. Zgraczam się. <głosy> Jestem sobie w stanie wyobrazić w tym w realnym życiu, że mógłbym zostać taksówkarzem tak? natomiast nie wyobrażam się w sytuacji, w której mógłbym prowadzić samochód tak? to daje nam taką uczestniczenie uczestniczenia w województwie no. Przechodzimy dalej i znowu się odwołam do, do Half-Life'a, czyli do, tej, do tego momentu, w którym symulacja m, nie rywalizuje z regułami ale też z reprezentacją czyli z tym, co gra chce nam opowiedzieć czyli ze światem przedstawionym, z, z narracją i tutaj znowu half wydaje mi się takim idealnym przykładem, który godzi zarówno te możliwości symulacji i, i możliwości narracji w grze, czyli wszystkie momenty, w których w jakiś sposób, gdy jesteśmy Chodź, chodź Wszystkie momenty, w których w jakiś sposób chodź. uczestniczymy w tych przerwnikach fa fabularnych które są tak naprawdę takimi scenkami E, skryptowanymi w, na, na silniku gry to nie są jakieś przerywniki filmowe czy, czy e, jakieś teksty, które nam są świetlone tylko uczestniczymy w takich scenkach odgrywanych przez e, pozostałe postaci i tutaj jakby gracz nie, nie, nie traci tej swobody ruchu swobodu, swobody interakcji z, z, ze środowiskiem ponieważ możemy tam, nie wiem, chodzić sobie po laboratorium nie wiem, bawić się takim malutkim teleportatorem, czy czymś, tam, teleportem, czy czymś tam, może rzucać sobie doniczką z kaktusem, obserwować wszystko inne, a mimo to cały czas będzie słyszał to, o czym rozmawiają postaci. Więc informacje o przeszłych wydarzeniach, aktualnych wydarzeniach, czy przyszłych wydarzeniach, które dopiero mogą się zdarzyć, cały czas do niego dociera i nie zostaje wykluczony z tego procesu opowiadania historii, cały czas do niego te sygnały dochodzą, nieważne, co on w ramach symulacji. Jeszcze do HFF może taka krótka uwaga, że właściwie nie można zignorować tych komunikatów. To jest też w pewien sposób taka sytuacja ciekawa, bo nie tylko, że możesz podczas tych swoich subwersywnych działań wiedzieć, co się dzieje i za fabułą podążać, ale właściwie musisz. Więc to jest teoretycznie to jest taka gra, która daje więcej wolności, ale tak niekoniecznie, jeżeli na tym nie, nad tym wątkiem się zastanowimy. Berlinowa. No jeden z ostatnich tych. Oskar, ktoś poznaje grę? Co się dzieje? Oskar pani, ja to już też nie. Nie, nie się. No ale po oczach nie poznacie. Po języku? Patapan. Nie. Nie. jak Marcin to No to jest Screen z GTA 4 To jest to że Niko. No nie są więc jakby no taką cechą gracza subwersyjnego. Takiego szkany. Tak, tak. Na ten nosek taki język wystawiony. Okej. Więc jakby cechą takiego gracza subwersywnego to jest też chęć zobaczenia, co ta gra ma w środku, tak już wspominaliśmy, tak, chyba też jest nawet dwoje uszu. Jeden jest ten, ja no to jest jesteśmy bardziej przesłonięty takie klawnie. To nie jest teraz clue <grym> no tego. Jest, to... Jesteśmy subwersywni z, z Tak, tak. Zdarzyłam się zorientować. Do no, dodatkowe punkty. Bardzo tak. dobre. Um, więc tutaj jakby ten gra za zawsze cenę chce się też dowiedzieć, co ta gra sobie kryje gdzie są te wszystkie błędy czy, czy, czy jakieś niedociągnięcia, które można w jakiś sposób tutaj ujawnić. I też sprawia mu to frajdę, bo no, nie wiem, no, przyznajcie się, że czasem jak Wam się zdarzało, że tam larą wejść w ścianę czy coś, no to jest taki moment chyba rozbawienia, tak? Na no, że ktoś się strasznie denerwuje, bo próbował po raz sobie skoczyć, na jakąś półkę skalę, Aha. znowu zleciał i wpadł gdzieś tam. No, można to próbować właśnie robić specjalnie, ale też często się zdarzały takie sytuacje, no nie wiem, ja miałem w Gothicu taką sytuację Po pierwszych miejscach podania moja postać po prostu wpadła gdzieś w czeluść numerowo gdzie i nie mogłem w ogóle wyjść I, I to był właśnie ten moment, kiedy się zdenerwowałem, ale z drugiej strony na pewno są też tacy gracze, którzy specjalnie szukają gdzieś jakichś takich błędów czy miejsc, gdzie ta mapa nie jest do końca dobrze sklejona i można gdzieś jaką czeluść Wpaść, czy nie wiem, wystrzelić się, tak jak w GTA z samochodem, z huśtawki e, i szukać takich różnych błędów. Więc, więc to na pewno też jest taka cecha, którą u graczy można zaobserwować. Zbliżając się do końca, tak, pytanie do, do Was. Ostatni slajd. Tak, ostatni slajd. Czy Waszym zdaniem speedrun jest graniem subwersywnym, formą grania subwersywnego? Nie, bo to jest granie implikowane, tylko że szybsze. No czyli przegranie granie szybsze jest, jest implikowane jeszcze? To jest ta imersja i bo namyśle nasz. Speedrun bardzo często wykorzystuje w I to właśnie nie ma no, no, wydaje mi się, że absolutnie. To znaczy jest taka jest. forma speedrunu, w której jakby się jest powiedziane, że nie, że właśnie to ma być odtworzenie implikowanego gracza optymalnego jeszcze w I to wtedy, no wtedy to jest Państwo kontrowersyjne, ale taki typowy speedrun to, to jednak tam licze są. Dalej, ale że to włoce. jeszcze zależy, bo w Mario możemy zrobić speedrun przez wszystkie plansze jak najszybciej, ale możemy też wykorzystać te wszystkie tajne przejścia i Ale to, to są tajne przejścia zaprojektowane, ale ja przecież no, minut. klasyczne na przykład z Zelda polegają na tym, że ktoś staje sobie i kręci kamerą tak, że przechodzi przez teksturę i no, bo tak, tak, tak. 10 godzin dalej no, to jest inna to to forma przyjemności z rozgrywki a wyobraź sobie grę, gdzie masz, generalnie celem jest zdobywać jakieś punkty, ale celem jest to tak, gdzie do kolejnych leweli pyk, kończysz grę, tak? czy zagranie w tą grę w taki sposób, żeby zebrać maksymalną liczbę punktów bo też są takie konkursy to też jest super, czy nie. no właśnie Grzegorz Zyzik o tym pisał, prawda? co? Zasadnicza między hmm, jest. tym, że gra ma jakiś cel ustawiony No przecież wiele gier ma na przykład cel w postaci przejść jak najszybciej poziom Ale gdybym ja teraz złamał reguły, właśnie znajdując jakiś glitch To gra by mi nie zaliczyła tego jako przejście szybsze poziomu Ale ten twórca speedrunu uzna to za szybszy speedrun Bo jego interesuje to, co on nagra sobie Jaki mu wyjdzie z tego ostateczny wynik Nie, ale myślę, że nie masz racji. Bo do pewnego momentu. Jeżeli to jest taki glitch, który jest zbudowany przez twórców, to tak jak Mario, tak? Wskakujesz tam na ja pizzy. Ja mówię prawdziwy glitch. No to prawdziwy glitch, bo wracaj sobie, że znajdujesz glitch taki, że no, na początku, na pierwszym levelu gdzieś tam z ściany i wychodzi trzało stawy. No jest runy, żeby sprzedać, to jest speedrun, no, że bez przerwy? To nie jest speedrun. To, to, to, to, to jest. Wystarczy spojrzeć, jak działa rzeczywisty telefon. No, no, no, no, no, Zapłańcie bez... sobie na speedrun i oni to no, robią bez no, przerwy. Bo tak, no tak, no, że tylko bym, tego czasu, nie to czasu do nie ma tego żadnej przyjemności, bo tu wchodzisz w nie mają, to jest, mają, bo to jest, tak. jest jakby tak. inny rodzaj. Tak, to znaczy, zawodów. to Mi, nie traktujmy wszystkich speedanów tak samo. tak, tak właśnie ten y, Zyzik y, to, to dzielił na różne kategorie i w zależności od tego, jaki cel sobie, jakie cele narzucają, etykę jakby, jakby tego speedana narzucają sobie jego wykonawcy, tak zwani sprinterzy mówiąc <laughs> po polsku, to może to być albo właśnie realizowanie maksymalnie implikowanego jakby założenia przejścia gry albo właśnie jakieś subwencywne tutaj korzystanie ale, z... Ale nie wszystkie w, w, do zgłoszenia, no, jest no, granica. Nie, granica jest taka, hmm. że y, gracze, którzy wychodzą do spidrany, rany, oni jednak chcą się popisać pewną y, raz, że zręcznością, dwa, że perfekcyjną znajomością gry hmm. i jeszcze rozwaleniem wszystkiego. W momencie, kiedy miałabyś taki, y, taki glitch, gdzie mówię, tu na pierwszym levelu no tak, chodzi, to, to by chodzić, nie, nie ma się w każdego zrobić. To zależy, to Polega na tym, że zazwyczaj te glicze nie są takie oczywiste i łatwe do znalezienia. I ten, kto pierwszy go znajdzie i go wykorzysta, ma sławę. To o to chodzi. Tutaj. No ale rzeczywiście, przykład, który daje Arek, jest tutaj graniczny. No i tu, no, tu, no no ale to trudno, to No powiedzieć. że... od Raz jeszcze, jeżeli ktoś znajdzie go po raz pierwszy, tak. to absolutnie będzie miał największą sławę. No a tym... tutaj się zgodzę, z kolei z Nie, rzeczywiście. Tak, nie, tak. Słuchajcie, Wracając do prezentacji, pomyślałem, że nie zgadzam się jednak yy, z Waszym zaszeregowaniem troli. Jak graczy Super Sydney, który w grach tych multiplayerach, tak, no. Rozmawialiśmy tych tak ja się też z tym nie zgadzamy. A A ty tak ty to tak tak problemat ciekawostki tak. Jako, tak, jako chyba, tak? No, nie, nie Ja to tylko przywołałem, że, w taki, że jakby figuruje też taki typ gracza rozumiany w ten sposób, to Adrian Chmielasz nazwał takich graczy i to chodziło właśnie o takich graczy, którzy szukają wszelkich błędów w grze i tak dalej. To jest ten wątek tutaj się pojawił, bo jak rozmawialiśmy o tych graczach zabójca. Tak, tak. że to ci gracze zabójcy, czyli ci, którzy czerpią przyjemność z tego, że psują innym frajdę to byliby wtedy ci ale to jest to samo nie, nie, nie widzę różnicy no bo powiem dlaczego Wydaje mi się to samo. Taki gracz w grze online, który psuje innym zabawę, mhm. to, to on testuje reguły tej gry. No tak. On, to, czym to się różni? On sprawdza jak bardzo ta A, gra jest... nie ma co testować, bo to, tak. że gra technicznie, bo inaczej, reguły gry są techniczne i reguły gry są powiedzmy sobie zasady niepisane, tak? tak. Technicznie, jeżeli gramy w szachy, to nic mi nie przeszkodzi przesunąć pionka o 5 pól I ja powiem, to ja przesunę o 5 pól, ja testuję, testuję yes. możliwości, wiesz, tak ja, ja nie gram To no, jest ale... tak w życiu, Tak jest z odbiciem życia No i mi się wydaje, że po prostu to rozdzielenie pomiędzy... No możemy To, to może nie jest super syn. No, no, mnie się wydaje, że różnica, owszem jest, w sprawdzanie technicznej, technicznych aspektów gry a sprawdzanie reakcji społeczności, jest to różnica, ale w jakiejś mierze wydaje mi się, że intencja tego człowieka i przyjemność jaką on czerpie jest dokładnie ta sama. On po prostu chce zobaczyć, co się stanie, jak zrobi coś, co, jest, co było niedopuszczalne. Tak, masz rację, że to jest pewien konkretny typ psychicznego człowieka tak. Tak. i czy on testuje technikę on testuje innych ludzi. A nazwa wersja dotyczy? Daje pewien, tak, daje mu pewną tą, tą samą przyjemność, że się z tym Nie mogę zgodzić rzeczywiście. Natomiast y, to trudno mówić o graczu subwersywnym, bo y, dla mnie to jest, mówiąc, ładnie troll, a mówiąc nieładnie, no kawałku, wiesz. No to to, to nie jest gracz, to no, gra jest odbiciem życia, tak? Jeżeli też tak się zachowuje w grze, y, w multiplayerze. To ja nie chciałbym mieć co do czynienia etyczny tutaj wchodzi na co, co ja, dzień, ja nie myślę, że on jest inny na co Mój dzień, dzień by... Czy znaczy znaczy, zawsze się zachowujemy w grach tak jak w życiu? Nie, Mocno nie jest. zawsze Czasami ja. każdy mówi, a, dzisiaj będę szedł za zaprzyjał, tak? Krok nie, raz na jakiś żen. czas A nie nie może konsolidormię tak porwać samolot i nie Ja polegam w ogóle nie ma tego etycznego Bo nikomu żadnej krzywdy nie robi to jak Ktoś sobie coś psuje w grze z innym player a w drugim jest aspekt etyczny, bo sprawia się dyskomfort innym graczom. Ale czy to, czy ta różnica jest ważna dla tej dyskusji, to jest inna sprawa. Wydaje mi się, że nie. Poza tym no, ja, ja bym się nie zgodziła ze stwierdzeniem, że w grach jak w życie, prawda, ponieważ mam ten magiczny kąg, to znaczy, no. E... Znaczy nie, słuchajcie, bo jeszcze wiem, co, co chciałem powiedzieć, wewnątrz suwersyjnym w sensie technicznym grze, no ty musisz wykonać jakąś pracę, musisz wykonać jakąś analizę, coś wymyślić, coś znaleźć i tak dalej. I Będąc w subersywnym warstwie tej powiedzmy sobie społecznej. No po prostu to nie wymaga żadnej filozofii. Zawsze możesz komuś zepsuć za No masz się nagranie w piłkę i zaczynasz ludzi kopać. No to, nie, no to... Ja, ale to właśnie to, to nie jest taki jest, tak, no, to chodzi o że żeby To jest taki prosty sposób To jest, jest taki ten, ten, który tak. kopie, to jest ten początkujący subwersywny gracz. Bo widzisz, <laughs> że to jest strategia, która wyłącza go błyskawicznie. A potem on zacznie znajdować takie metody kopania. Nie piłkę! Bo widzisz, bo. jeżeli ktoś potrafi tak sfałować, żeby sędzia dał się nabrać, nie dostanie, nie, nie dostanie czerwonej kartki, tylko dostanie kartę. To jest, to jest super. super. Okay. I nie, wtedy i mi się wydaje, że różnica po prostu polega na tym, że y, graf subwersyjny chce, chce testować granice tego menu, w którym on jest. Mm -hmm. I teraz, i, i patrzeć, jakie można nagiąć, kiedy się złami, dopóki się kiedy się nie złami teraz dla mnie pod tym względem taki troll jest bardzo podobny. On po prostu próbuje naginać reguły społeczności, żeby zobaczyć, kiedy go z serwera i jak go wyrzucą, to już wie, że to nie warto. Teraz trzeba znaleźć takie coś, żeby im było ciężko mnie wyrzucić, bo ja generalnie idealny taki Idealny exploit, który taki gracz społeczny znajdzie, to jest właśnie coś takiego, żeby ludzie nie mieli łatwego sposobu na to, żeby mu powiedzieć, że to, co robisz, jest złe. Żeby to, co on robił, łamał, nakinał te reguły, ale żeby jednak mimo wszystko na tyle się w nich yy, yy, łączyło, żeby nie było go prosto wyrzucić. Myślę, że coś takiego było to jest coś ee, co właśnie się. ten, ten, ten to kampowanie. Natomiast mi się tylko wydaje, że jakby to, co czy określamy, mianem czy stanu jak zostało <śmiech> powiedziane, mianem trolla, to nie sądzę, żeby jakby motywacja była tak. Taka jaką przedstawiłeś. Tak, jak że też nie, dzia... wie, że... znaczy, no nie wiem, ale tak się Ja, ja zgaduję, właśnie na że też nie wiem, tego, bo co wy to... o San Andreas. Mi się wydaje, tak. że jak miał strzelać, bo akurat jestem graczem, który prawie nigdy nie podejrzewał super sukcesyjnych rzeczy. Właściwie nigdy. Mhm. To ciężko powiedzieć właściwie, dlaczego ludzi to bawi, ale spodziewam się, że chodzi o poczucie przyjemne ja. poczucie kontroli. Że mam poczucie, że, że ja robię coś, co sprawia, że ja kontrolować ten świat. Te, te, te nie, światło. nie, Ale ja to, co taki chcę, że, bardziej, że bardziej buntu właśnie, chyba że ktoś kto jest takim urodzonym, wiesz, buntownikiem. Chociaż ja mam taką teorię, że gracze subwersywni, subwersyjni? Subwersywni chyba się to jest nowe dla mnie słowo, hmm. Hmm. także wybaczcie, ale że przede wszystkim oni muszą być cierpliwi. To wymaga niesamowite cierpliwości, bo y, ja znam też taki przykład, z którego nie, nie, no, nie mieliście na slajdzie, ale się nadaje <grymnie> bardzo dobrze. Y, chyba w WoWie, albo w jakimś świecie Diablo, y, Massive Multiplayer, y, jakaś, jakaś dziewczyna podobno zdobyła najwyższy level doświadczenia, nikogo nie zabijając. Zobaczcie, że tam się dostanie jakieś bardzo znikome punkty za samo zwiedzanie okolicy. I, I normalnie to to się nie tak? Ale to jest, I ona tak długo łaziła, że dostała ten maksymalny level, a potem Została powiedziała w internecie, że teraz założy klan takich, co tak będą łazić. Tak? No, <grym> i, i tak samo, więc to wymaga takiej cierpliwości i tak samo na szukanie na przykład sekretów tak? tych klasycznych sekretów, które w takim dumie czy w czymś innym polegały na okutkiwaniu tak. ścian właściwie nie? trzeba było albo wiedzieć, albo, albo no to wymaga takiej cierpliwości... A, to nie ma, jest to... takie, na ile ta psychologiczna motywacja jest yy, związana ze współczesnym yy, takim otoczeniem, gdzie bardzo łatwo jest się uchwalić swoimi posięgnięciami, być może yy, być może na przykład wiele z tych, z tych zachowań nie powstałoby, gdyby nie tak łatwo było, można je zdokumentować na YouTube. Nie, nie, nie, bo kiedyś też to było. Wiesz, tak to też w ogóle było, że to ale może to być takowa motywacja, czy to nie... żeby. Ktoś, Ktoś nie śpił po prostu po nocach, bo szuka, opukuje te skały, żeby później się pochwalić że jest pierwszy. Tak, to. się sprawdza. Tak, to wymaga to cierpliwości. Nawet jeżeli on ma motywację, że być słabny, no to jednak kurczę specyficzna psychika. Ja myślę, że trzeba rozjaśnić jedną rzecz, która nam wyszła przy Simsach. Bo powiedziałeś, że skoro można w grze Sims zabrać Simowi drabinkę i to jest logiczne, że się wtedy utopi, to to nie jest granie subwersywne, bo to generalnie wykorzystujemy to, co ta gra nam daje i dalej gramy w symulacji. Ale ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że gracz subwersywny to jest też ten gracz, który sprzeciwia się ustalonemu stylowi gry, nie tylko zasadom, które w niej panują. Więc założeniem Simsów jest żyć, jest, mm. kontynu kontynuować ten rozwój Sima, a nie go topić, więc w momencie, w którym go topimy, to pomimo, że możemy to zrobić i gra nam to najbardziej umożliwia, to i tak jesteśmy subwersywni. I innym przykładem, może trochę jaśniejszym, są tutaj Wormsy, w które ja kiedyś grałem e, z kolegą tak, że bunkrowaliśmy się po prostu na planszy, a jak już nam brakowało czasu, to pod koniec rzucaliśmy Armagedon na planszę i sprawdzaliśmy, czy nasze zabezpieczenia działają. I to też nie jest celem Wormsów. Mm -hmm. Znaczy, była to była ogóle gra subwersywna, bo oni ją wykorzystywali. Czy znaczy poruszyłeś chyba tu dość istotnią kwestię, która na pewno jakby ja też zainteresuje, czy, czy właśnie można mówić o graczu subwersywnym, czy raczej o pewnych strategiach grania, prawda? A ja no, mam no, wrażenie, że, że, że, że... No nie, no, ja ten tutaj bym akurat zasadniczył to znaczy, że nie mm. ma graczy subwersywnych, to strategie grania tak, i tak. gracze, którzy częściej wybierają te, a nie inne strategie. So, tak. A, tak. Zupełnie analogicznie tego, o czym mówiłem. No, tak a, a ja chciałem ja Ci wyjaśnić to, czego mówiłem o Simsem, że tu, w tej subwersji, bo e, myślę, że dużo zależy od gatunku gry gry przygodowe, są klasyczne gry przygodowe mm -hmm. czy nawet taki half one są z natury nie, nie, nie, nie, nie sprzyjają strategią subwersywnym bo po prostu wiadomo, że twórcy nie mogli przewidzieć, jeżeli ja zagram subwersywnie to mogę mieć chwilę przyjemności, że znalazłem jakiś błąd albo że zabiłem postać pozytywną tak? i koniec mm -hmm. gry bo dalej po prostu nie dojdę, bo nie ma fabuły i ja wiem, jako gracz doświadczony że tej fabuły tam nie ma, bo oni nie mogli umieścić fabuły w tylu wątkach tak? Gry, znowu po drugiej stronie skali, to są sandboxy. Troszkę bliżej są simy, które dla mnie też są troszeczkę sandboxem, tak? czy jakiś tam Minecraft. A w środku jest najgorszy problem, bo w środku są jakieś tam RPG i, i typu, a, to... typu y, y, że oni reklamują wręcz twórcy, że ten świat jest otwarty, nieliniowy, jest wiele zakończeń. Tak, oni zachęcają troszeczkę do tego, a potem się okazuje, że ja miałem tam kotików. Albo trzy, chyba trzy. Trzeba było zdobyć z jakąś <śmiech> z... Trzeba było z jakąś drużyną zdobyć jakiś zamek, a ja wcześniej, zanim ta drużyna się zebrała, już nie będę szczegółów, stanąłem na jakiejś wąskiej ścieżce w górach, i z tego zamku, który miałem zdobyć, wszyscy po kolei wychodzili, wychodzili, wychodzili, ja ich po kolei odstrzeliwałem. Miałem tam spory zapas tych mikstur leczących, i wszyscy wyszli, wyskoczyło, że ja zdobyłem ten zamek, więc ja poleciałem szybko do zamku, żeby że tam byłem nagrabić. A tam się okazało, że już siedzą ci goście, z którymi miałem zdobić ten zamek i tam już sobie odpoczywają, tak, i on jest zajęty, ja nic nie mogę nagrać, bo oni mnie nie wpuszczają I wtedy przestałem grać kądy, tak, no jeżeli dla mnie zachęca, że świat jest otwarty i, i, no tak. i, i, i będzie na mnie dobrze reagował, na moją pomysłowość A tą pomysłowość mi pewnie powiem, ucina, no to koniec, ja już nie mam z tego przyjemność się z nas. polecam tak. kolejną getty w płycu. <laughs> w Tak, kto za w ale, ale, a nie, wrócę do, do, będę już tak powiem, kończył, że się go zgadałem. Myślę, że o tym graczu subwersywnym można mówić tylko wtedy, że on gra w grę, która tej subwersji nie zakładała, tak? Właśnie znajdzie jakieś, jakąś własną ścieżkę, czy własny sposób grania że która tego nie zakładała, ale znowu nie w takiej, którą popsuje kompletnie, bo jeżeli popsuje, zablokuje się, no to to nie jest gra subwarsolawie. To chodzi, że czasami jest ciężko stwierdzić, znaczy nam się może wydawać, ha, teraz jesteśmy takimi będziemy grać subwarsolawie, odkryliśmy wszystko, czego nikt inny nie przewidział, z twórcami, się w ogóle to nie śniła, ponieważ się okazuje, że... albo się nie okazuje, tak? Nigdy nie będzie wiedzieć, czy przypadkiem to nie było coś, no taka... Ja Coś już o, o... coś przewidzianego, tak? Dla w tych graczy, którzy lubią szerzyć tacy wyjątkowi. sekund, kiedyś jechałem tyłem. Powoli. Sprawdzałem, czy ona jest a, to jest na plaży. sekund, taka wyścigówka. Wszyscy pojechali, ja sobie jechałem samochodem do tyłu, powoli, oglądając Billboard. <grym>... No, co ale, ale... Były ciekawe. Tacy gracze wkurzają twórców pierwszy. <grym>... No, <grym>... chyba, że są te Ja mam przykład a propos Pokémonów, gdzie to już jest chyba bardzo ciężka subwersja. Yy, ostatnio znalazł filmik, który ja sobie opowiadał, gdzie w Pokemon'a Hielo był taki błąd yy, Teraz wie troszkę ciężko tłumaczyć ryby yy, yy, Był taki błąd, że jak się od, od, odpowiednio ustawi yy, we e przedmioty, to w pamięci Gameboya odpowiednio tam się ustawiły yy, bajty i wykonał się odpowiedni błąd to gra kompletnie wychodziła ze swojego założenia działania jak powinna. Tu już przejmowało i całą robotę, i gra nagle ewoluowała w inny program, który był tymi bajtami co ustawionymi w Było coś I no można było sobie tak, zaprogramować tak, własną tak, grę tak w grze powiem, i kompletnie wyjść z niej. I... Ostatnio na grę. Ale to nie było coś, że twórcy to przewidzieli, że tak miało być? Nie, jak nie, to było programowanie na, na poziomie bajtów y, ustawianych w okay. pamięci. Ja to, że odpowiednio przedmioty można było stworzyć tak. program i go odpalić? Tak, bo w pamięci A. był ustawiane przedmiot po kolei, po dwa bajty tam bodajże jako i jego komendy. Tak kto to wymyślił, to też musiał straszne. <laughs> A ja chciałem zapytać, jak to jeżeli um, um, wspomnieliście w ogóle o takie gierce jak Stanley i Stanley Tak, nie znam, więc... Jest to, jest to, jest jest tak. to gra, która tak. tak. tak tak. powinna to to się nazywać to. Subwersja, the game. No Aha, Subwersja. to jest to gra, w której gracz staje na przykład naprzeciwko drzwi, pary drzwi po lewej i po prawej stronie, a narrator mówi Stanley przeszedł przez drzwi po lewej. Jaki Stanley? Mhm. Stanley, no, Stanley z I można przejść przez drzwi po prawej I gra odpowiednio mhm. reaguje na to I jest tak przez, przez cały czas jest rozwidla, no, Wątki jak rozwidlają jak? się w, w trybie wykładniczym mhm. Bo na każdym etapie narrator może zasugerować coś, co Stanley ma zrobić ale gracz mhm. może zrobić zupełnie coś innego, przeciwnego Albo, albo podążyć za właśnie na ra, za narracją I gra ma mija różnych zakończeń, w zależności od tego, jak się, jak się gra, jaką ścieżkę się wybiera. Ciekawe są przykład. to znaczy, jest ciekaw... chyba gra idealna do tego tematu. Hmm. Ciekawe jest to, że jeśli chodzi o właśnie tego narratora, że narrator się buntuje przeciwko graczowi, który nie chce podążać za ścieżką wyznaczoną przez narratora. Przestaję? Nie no, bo ogólnie Stanley właśnie z pracownikiem biurowym, który, którym nagle zniknęli wszyscy inni pracownicy i po prostu, że tak powiem, ma ich odnaleźć. No i, to jest... I można oczywiście wykonać wszystko to, co narrator każe i wtedy jest szczęśliwe zakończenie i wiadomo. Ale jeśli się właśnie zaczyna wybierać inne ścieżki, tam jest bardzo dużo możliwości to, to wyboru, można odłączyć sobie kabelę do telefonu, który dzwoni i to już zmienia. Y, można właśnie przejść y, przez inne drzwi, można iść po schodach Natomiast narrator buntuje się w ten sposób, że albo na przykład czasem te schody, które były wcześniej, mogą zniknąć Bo on cię no. zmusza, żebyś poszedł konkretnie w daną ciekawiej. schodę na przykład y, Albo właśnie y, po prostu nakierowuje cię na daną ścieżkę I fajnie jest to, że na przykład y, po jakimś czasie gra wygląda tak, jakby sama zaczyna się gliczować, zglicz, na Czyli jest to gra, która się bawi tym tematem, tak? Tak A Jak Częścią, ja tak, pamiętam, że na czy przykład skończyłam tak, tak, tak jak są czasem niektóre postacie, że lądują na przykład na suficie i z, z, z, widać prawda, z dołu y, całą, mhm. cały ten plan i było game over na przykład. I takie tak, różne, różne te te były właśnie wariacje na ten temat. Mhm. Bardzo ciekawym, że też y, moim zdaniem typem gry do tego tematu są strategie. Bo strategie z jednej strony zazwyczaj są tak zrobione kolejne levele w strategiach, y, czy na przykład tam defensy i tak dalej. Ale także one zakładają jednak pewną ścieżkę, którą najlepiej jest, yy, trzeba znaleźć pewne rozwiązanie, każdy numer zakłada, że się go da przejść w pewien określony sposób, ale znowu one są na tyle otwarte i na tyle symulacja musi być jednak elastyczna, że musi dopuszczać dowolne, każde inne rozwiązanie i często można znaleźć coś, co, co wiesz, stoisz w jednym miejscu tak, co pyk, pyk, pyk albo, albo właśnie rzucać trzy bomby zamiast tam uparcie przez pół godziny się męczyć i jeżeli to nie wynika z błędu twórców, tylko jest rzeczywiście, jakby symulacja to dopuszcza, to. Statystowanie mostu krowami to jest w tym. Bo... Ciekawym przykładem to jest też Dark Souls, gdzie właściwie statystycznie, jak sądzę, ilość graczy, którzy robią tego typu rzeczy jest znacznie większa niż w większości grach, bo ona zachęca do tego, co chwilę dając taką możliwość, poza tym jakby włączając swoją strukturę te te komunikacje pomiędzy graczami, to znaczy pozostawianie sobie, sobie takiej sobie wiadomości, na przykład stań tutaj i, i, i czekaj. No i tam jest dużo takich rzeczy właśnie, że na przykład, że uzyskamy coś, jeżeli gracz stanął w jakimś miejscu, na przykład pamiętam ostatnio czytałem o tym, że się ukradnie jakieś jaj z, z gniazda, to... Pierwszy obrót jest taki, że to jest taka typowa mechanika, okradnie jajo, Teraz prawdopodobnie przylecie tym, tak, albo go zabije, albo coś. No i kradnie się to jajo i nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje bardzo długo. Tam trzeba stać kilka ładnych minut. I wtedy przygotuję tak. Tylko, że to jest nagroda tylko dla tych graczy, którzy naprawdę dużo ponad taką normalną cierpliwość wytrzymania. Po prostu trzeba stać, czekać, zostawić grę yy, Z Grą, która się bawi e, subwersją jest broken e, Eee, najnowszej jeszcze. Nie, nie, nie najnowszej, bo najnowsza teraz to jest Sempet kurs, ale w tej poprzedniej najnowszej. W króliśmy. Teraz jest piątka. Opa, tak, to to w tym co o Mówię o czwórce. Eee, mieliśmy misję w hotelu, gdzie trzeba było zadzwonić do recepcjonisty z ukrycia i, i jakoś z nim załatwić sprawę. Natomiast eee, nie, nie, właśnie nie trzeba było do niego dzwonić, ale można było i. Problem polegał na tym, że jeżeli do niego dzwoniliśmy z Ukryciana, no to on nam po prostu mówił, że nie, nie ma rezerwacji, nie ma już miejsc i się rozłączał. Natomiast można było stanąć sobie przed recepcją i na jego oczach wykonać ten telefon. I on wtedy odbierał i mówił nam, że jesteśmy skończonymi idiotami, bo przecież od nas widzi. On w ogóle robi? A ja mam takie pytanie. Eee, jakby, czy robiliście badania jakiekolwiek, ilu ludzi się deklaruje, albo ilu rzeczywiście gra jako gracze subwersywnie, a jako in... No. no nie, nie robiliśmy takich badań, nam no chodziło o taką właśnie pewną postawę, no bo trudno powiedzieć, że ktoś jest zawsze taki albo gra tylko w ten sposób czy... Znaczy nie, nie w można być zawsze bo e, wtedy nie <laughs> podamy Nawet w jednej gry, <tutora> rozgrywki można robić... Można łączyć te i Ja nie wiem w ogóle, czy może jest jeszcze coś pośrodku, tak? Nie zgadzam się z Wami. To znaczy, nie zgadzam się, że, że gracz, jak ten, ten pierwszy, czyli ten dzisiejszy uklomowany, raz na kwartał może stwierdzić, a, zobaczę, co będzie, jak zacznę do wszystkich strzelać. To każdy ma taki dzień, tak? Ja a. W ogóle wszystko popał. Tak? Każdy ma taką ochotę. Natomiast, tak jak mówię, bycie tym subwersywnym graczem wymaga kreatywności, cierpliwości, cech, które zastanawiają się ile ludzi ma, żeby rzeczywiście tak podchodzić do A ja bym do powiedziała, że to nie, są takie jakby momenty, kiedy ta subwescja nie wymaga jakiejś specjalnej kreatywności tak? i wtedy chyba każdy przeciętny gracz może tak, ale, ale to szybko się nudzi, widzisz, bo mm. jeżeli ktoś chce być supersywny, a będę sobie supersywny, bo to jest no takie tak. grandy, fajne, ale nie ma tej cierpliwości <śpiípanie> no tak, no bo tak jak podążanie ścieżką to teraz to jest tak, <śpiewanie> tak się przyznać, tutaj, jak polega, ścieżką, no to jak że podążam ścieżką trzeba być, trzeba być tak są z kolei gry tym ciężko być subwersywnym trzeba być prawdziwym macho, natomiast każdy chcę być subwersywny, taki buntownikiem. i teraz jeżeli ja, powiedzmy, będę mało twórczy, jednocześnie mało cierpliwy no to będę sobie takim subwersywnym graczem pięć minutach, to nie, nie dla mnie, tak? Jeżeli ktoś jest mało twórczy i mało cierpliwy, no to tak jak ja w Minecraft'cie... Yy... Mieszka cały czas w Ziemiance, tak? Ja tak, tak. tak. No, a żeby szkoda. tak się przyznać, to też, ale no... no. no. no dzisiaj no, jest dzień no, zwierzęk. No, jest jest jest jest jest więcej mniej, mniej więcej osób heci wiesz, za... Wiesz, za... <laughs> <laughs> <laughs> z heci za... robienie nikt z z to jeżeli za nic się... Ja zawsze podchodziłem od rąbi, no. wiesz po czym? No. podejrzliwie do ludzi, którzy tam właśnie sobie takie super domki do Pieszczania, <laughs> To, ona może różowe zasłonki, to ja tak zawsze no. wieczne. A, się gra, czy w jest w jakaś gra, w, w której się nie da? Dajd ryjs. Subwersyjna. Dobrze, no, ja wiem. Mi się no, wydaje, że no nie da się w sąsiadach. Tak, myślę, że tak, rzeczywiście, że właśnie w każdej tam, Nie wiem. Pamiętam, że w. w, w Specjalnie układać w jakieś kształty. W tak, w może każdej grze można być subwersyjnym, bo można przestać grać patrzeć w w stanie, czy, czy w ogóle... Na no, w sumie, też można się schować w szafie ale nie, w, przodek, w sensie nie to powinna nie. prowadzić do stanu obejmowy bo chyba to nie jest nie, nie, to nie jest powinna, ale czasami nie, nie powinna, ale tak. może, może jest to, to spektakularne, się ale spektakularne to się ale albo inny, inny, inny, inny, inny game'over game game może tak to... ale tak to do tak końca tak tak to, co chciałem powiedzieć że może być taka ta postawa tego gracza supercellenu mieliśmy graliśmy w Fifa nie wiem, to jeszcze jakoś tak w szkole postanowuje... Strzelanie samobój i faulowanie bramkarza. Jak się nie udało strzelić gola. Tak, tak, piłki tak piłki no to fajnie. No Więc tak się grało, i w pewnym momencie, jak się, znaż, znaż. jak się tego bramkarza tak ileś razy faulowało, ileś tych czerwonych kartek się dostało, no to automatycznie się przegrywało mecz. I my graliśmy na przykład tak, żeby kto pierwszy ten mecz przegrał właśnie przez to faulowanie czy strzelanie. Tak I, to było fajne, I to było fajne. W końcu wyszła jakaś taka Jakaś taka, kolejna część, która, która wyszła, w której zablokowali możliwość faulowania bramkarza, No i wszyscy, no ja. No Jakże no <śmiech> nie, jak? <śmiech> <śmiech> nie, nie da się. <śmiech> <jak>? Więc spustosuj <śmiech> nam to. Nie da się tą frajdę. I, i, szkoda. I szkoda. A jeszcze tutaj taki jeden wątek. Co powiecie? na temat korzystania z kodów ale nie mam tu na myśli takich kodów, które dają nieśmiertelność czy tam jakąś nieskończoną misję, tylko takich kodów, które w jakiś sposób wpływają na rozgrywkę i tutaj znowu FIFA, nie no wiem, na że klik. piłkarze mają wielkie głowy albo że pioruny strzelają w nich w przecież to można uznać za to jedną otwiera w ogóle nowe możliwości czasami że przecież w San Andreas można było wpisać kod, który sprawił, że samochody latały Co wtedy się działo, że zupełnie <laughs> inna gra To standardowym kodem przecież był kod na czołku, prawda? No, tak, w mm GTA. -hmm. No i ja korzystałam z skodów fala ogniowego gazu, żeby wejść do UFO, które było umieszczone na krawędzi planszy, i po prostu nie korzystając z kodu pozwalającego przejść przez no te no nie można było jakby wejść, a chciałam sobie no, ale... właśnie strzelić fotkę na Walla. Dzisiaj, <laughs> dzisiaj tak akurat... aspekt sławy, tak, tak. dzisiaj akurat kolega na lekcjach gra w duma I uczeń. Tak, tak suwersywny uczeń. Pod koniec gry wspomniałem o Ester Eggu odnośnie tego, że można zabić mm -hmm. Johna Romero. I to też trzeba użyć kodu NoClip. Jeszcze latania, żeby móc dostać się do y, miejsca, gdzie przejść przez tą ścianę i tam można dopiero zabić tego żadnego Romero, Więc to też jest takie, no taka trochę subwersja, ale z drugiej strony. Pisał na przyszkodzenie przez ścianę i chciał pójść tam na piechotę. Znalezienie <śmiech> takich kodów to może i jest, ale wykorzystanie czyjś to tak. Taka hmm. superca, to jest taka pseudo-subwersja, która nie wymaga tej właśnie tej cierpliwości jest i tak dalej, tak. no No nie, właśnie, nie, nie, nie zgadzasz się z tym, bo to robimy z tych, z te, z tych graczy subwersyjnych właśnie jakichś takich po prostu anarchistów Podczas gdy tak no, chodzi no. o to, że oni czasem po prostu mają ochotę pobawić się zabawką inaczej To mi się wydaje, że ta, to co Cyril co, Wright co, co tak, mówił Moje tak. ja zdaniem włączenie sobie wielu no, brzmi no, dziwnych kodów jest bawianiem się zabawką inaczej to, to, że one były dostępne, że sam ich nie znalazłem, owszem jakby inny tam, wtedy to są inne motywy. Już nie słaba, tylko po prostu ta, taka ciekawość, co się stanie. I ta ciekawość moim zdaniem też wynika z pewnej takiego już znudzenia grą, tak? Jeżeli gramy już w gramy, gramy, gramy, wydaje się, że wszystko już odkryliśmy tam, wszystkie cele zostały zrealizowane, e, wszystkie zakończenia poznane, no to nagle właściwie budzi się taki, taki moment, gdzie no to teraz trzeba zobaczyć, co jeszcze można zrobić. To w ogóle jest robić, ciekawy tak? to... motyw. Bo zauważmy, że te kody one ewoluowały od takich, które właściwie były po prostu polegały na ułatwieniu gry do tego, że twórcy zaczęli się coraz bardziej bawić, właśnie dokładając różne tryby z dużymi te, o których wspomnieliście i tak dalej, z zmienioną fizyką. I interesujące jest to, że te kody rzeczy w dużej mierze umarły wraz z pojawieniem się systemu Achievementów i trophies. Chciałem ja o tym powiedzieć, achievementy że Achievementy się, się zabiły mocno. Ale, ale, że... ale one, próbują, one też promują super segment. tak ja ale... często, ale zabiły te kody, bo na przykład ja, y... Przestały się one tak często pojawiać. Poza tym jest taka niepewność, nie ma standaryzacji co do tego, y -hmm. czy włączenie kodów wyłącznie i Achievementy i trofis przez e... całą rozgrywkę, czy po mi one wrócą, to jest niejasne gra. Ale spore jest właśnie Achievement za użycie kodów. Nie no, tak. Oczywiście, że można za używanie kasy i za Ale są pierwszego Są akrzymy, które właściwie bardzo promują te, te zachowania, bo na przykład hmm. są arzymenty typu zabij 20 przeciwników tam pałką, tak, nie używając, tak powodu, jest to, to, z z ale. Ale to jest też ciekawy, że na ile subwersja przewidziana przez twórców jest tak naprawdę subwersywna. Ja bym skoro twierdzić, że ona jest. Myśmy o tym nawet rozmawiali kiedyś, czy właściwie te takie właśnie przez na dane cele dają to, czy nie. Moim zdaniem, nawet jeżeli nazwiemy to wersją Light albo w dwa rodzaje wersji, jedna będzie bohaterska, każdy bardzo wszystko a druga korporacyjna. A druga korporacyjna to nieważne. Wydaje mi się, że ten motyw właśnie, że bardzo istotne jest wskazanie tej postawy, gdzie ktoś chce po prostu stosować, przymykać oko nawet na reguły, nawet gdy widzi, że one trochę się łamią. Mm -hmm. Tak jak e, właśnie po to, żeby mieć odczucie zanurzenia w tej narracji, albo po prostu wręcz przeciwnie, szukać wszelkich sposobów, czy to dostarczone przez twórcę, czy znalezione przez społeczność, e, na to, żeby sobie patrzeć, a jak to może jeszcze dziwnie wyglądać. W karożycja postawnie jest bardzo istotna nieważne czy czy one są, moim zdaniem, dostarczone, czy nie. No też pamiętajmy o tym, że większość graczy subwersyjnych, którzy nie dostali, nie wiem, albo nie dostali kodu przez twórców, to też nie sami sobie znaleźli to, tylko przeczytali gdzieś na forum i tak dalej. No to też różnica dla mnie jest już znikoma. Czy to, że, ktoś, że twórca gry podał mi kod, którym mogę latać samochodami, czy przeczytałem to na forum i, i, i zastosowałem tę technikę? A macie poczucie, że gracz ten subwersywny jest lepszy niż ten liniowy? Znaczy, że to ma cechy, które są, które są pozytywne i które są wyjątkowe, że jest właśnie kreatywny, ma dość cierpliwości, a przede wszystkim kreatywny, inteligentny, tak? No bo to są takie cechy, że. że... Nie, to nie jest to to zdefiniowane. To no można go nazwać nie. kreatywnym, inteligentnym, a można go nazwać takim dziwnym, którym zależy tylko na tym, żeby zakwić te zabawy. Tak? Czy nie, no ja, by... ja nie sądzę, żeby ten podział miał jakąkolwiek cechę wartością. Żeby ja tak, miał tak, być w jakiś no. sposób wartością, chyba ma tylko za zadanie jakby pokazać różne sposoby obcowania z medium I, i nie sądzę, żeby nie wiem, że gracz, który częściej jest graczem subwersywnym, żeby był w jakikolwiek sposób lepszy od tego gracza, który jest implikowany i na przykład tych dziur nie szuka tak? A ja myślę, że w naszej kulturze jest to postawa, co ciekawe, oficjalnie nie, ale tak trochę jakby to powiedzieć, właśnie w naszej kulturze jest promowana Nie wiem, czy kto czytał taką książkę Grindera, ale nie film tylko książkę bo, bo film jest beznadziejny i, i karda. A, mogło być gorzej. I, i, no, ale bardzo trudno by było zrobić te gorzej. I, ale tam też jest taka scena. I tam okay, jest to już jeden z motywów to. ważniejszych w tym, tej książce. Książka fantastyczna o bardzo wyjątkowym chłopcu, który, który tam zostaje dowódcą wojskowym. O bardzo wyjątkowym młodzieństwie. Po, dobra, powiedzmy, ale, ale <grymne> jest głównie o I tam jest taki motyw, że on gra w grę komputerową będąc w szkole. Ta gra jest wymyślona przez szkołę, szkoła wojskowa, która ma z niego zrobić idealnego do dowódcę. I w tej grze za każdym razem Olbrzym mu daje dwa, y, dwa naczynia do wypicia I którego by nie wybrał, to ginie w bardzo widowiskowy sposób. Raz się rozpuszcza, raz tam się zatruwa i tak dalej. I on próbuje. I, i, I w książce jest opowieść, że większość, większość dzieciaków zniechęca się. Po 5, 10, 20 próbach się zniechęca, a on próbuje ileś tam razy, tak? dochodzi do jakiejś absurdalnej ilości tych prób. Za każdym razem ginie i w końcu wpada na pomysł, że nie wybiera żadnego naczynia, tylko tam chyba atakuje tego olbrzyma, tam coś mu wbija w oko i okay. no, go zabija. Tak? I dopiero mm. wtedy przechodzi dalej, i się okazuje, że to jest właściwa ścieżka. Mm -hmm. Więc w tym sensie jakby myślę, że, że w naszej kulturze takie prze, przebijanie schematu, bycie buntownikiem. Innowacyjność. Innowacyjność i kreatywność. Szkolenia, kreatywności, tak, kreatywność tak, tak, kreatywność jest, to jest bardzo, bardzo trendy teraz. Tak? Ale to to, kreatywność to to, jest bardzo trendy teraz. W ogóle zależy od, od sytuacji, bo w momencie. Łatwo jest stanąć sobie pod gniazdem Dark Souls i stać tam, czekając na ptaka, a przejść całą grę już trudno... O, o, grę Dlatego ja właśnie opiekowana. cały czas ale, a, a W, w, długie, długie, w przypadku Dark Souls... Jest trudniej być, tak, no nie? w przypadku Dark Souls tak. W przypadku Dark Souls ktoś, kto jest graczem implikowanym, kto przejdzie całą grę, jest kimś, bo przeszedł Dark Souls. A ktoś, kto po prostu siedział pod gniazdem... To Też jest podejście, masz rację. <śla> masz rację. Nie bo ja chciałem cały czas podzielić to bycie tym graczem subwersywnym no czy znaczy, To, to jest są dwie rzeczy cenione tak? w kulturze. Jedna tak. rzecz ceniona w kulturze, I to, Preciarz że jest tak, się takim tak, prostu, że się tak pracuje nad sobą że się staje mistrzem, a drugie, że się jest spryciarzem. No i to jedno i, i drugie jest promowane. Spryciarz to jest określenie pejoratywne. E, twór, no dobrze, człowiek, twór, twór, tak, to jest no Albo łamiesz przepisy na przykład Sprengi. na drodze i jesteś super i wszyscy mówią, że jesteś super, bo. No właśnie, bo jest spiro, spiro, Andro, to jest spider na drodze, jesteś super Albo, jest, to nie albo im ja, no, w, życiu nie da się tego, my... w życiu jest prosta sprawa taka, że ten element etyczny, który nam już troszeczkę popsuł jakby obraz, kiedy zaczęliśmy mhm. mówić o grach mono to w grach jest tak, w życiu jest tak istotny, że w ogóle nie ma nie da się tego oddzielić. o ile w przypadku gier MMO, ja mogę na przykład mieć poczucie, no dobra, sprawiłem dyskomfort tym ludziom, ale mogę sobie na inny serwę Czyli życie może być sukcesywne, bo to jest gra, to uważasz Nie no, wydaje mi no, się, że to jest, że, że nie no, może no. Może, że, co, co, znaczy, na co nie to znaczy Trudno mi to już w ogóle zrozumieć, co by to znaczyło. Kto, kto szuka, nie wiem, to czy znaczy, się na, prawa przyrody załamią Musiałbym hmm. być sam sobie na szkołę Ryganice mogą być sukcesywne Ale działasz sama sobie na szkodę. No tak, ale masz kolejny poziom, tak, możesz sobie tak? odrodzisz się tak? czyli Natomiast... Matrix, tak? ja nie musisz wiem, czy... to jest, jest dobre, żadnego. gdybyśmy na przykład ludzie... skakać z okieniem, żeby zobaczyć co się stanie a ci ludzie, którzy na przykład szykują na apokalipsę, albo żywią się poprzez wyszukiwanie jedzenia w śmietnikach To bardzo mocne nie wiesz co, ja bardzo, długo myślałem, ja bardzo długo myślałem, że to jest taki urban legend ci ludzie że to nie jest jakiś wymiot no ale teraz spotkałem takiego gości za Biedronką no, <grynasz> to żeby było jasne, że to nie są ludzie, którzy nie mają co jeść, bo ja nie staję w Ja bardzo długo myślałem, że to jest zbyt, Nie że mogę w to wierzyć. <gryst> Spotkałem takich ludzi, y, nie byli to żadni tam żółtek, którzy szukali jedzenia, y, bo tak sobie poobserwowałem, posłuchałem, co mówiłem i rzeczywiście tam wyszukiwali jakiś... Ja chciałbym powiedzieć, że to studenci, ale tak wyglądali Już, troszeczkę tak, to się i młodzi ludzie i potem doczytałem, że, tak, tak, że rzeczywiście jest to cały taki ruch Nie, ale też to jest taka coś... Eganizm Tak, tak, tak Po prostu dla mnie istotne w granicji wersyjnym jest to takie poczucie, że reguły są trochę arbitralne, ja teraz wiem, wiedząc to ja będę łamał, no i teraz gracz subwersyjny w sensie społecznym, bo to jest podobne do tego, który łamie reguły w MMO. Mhm. Ale taki gracz, który byłby odpowiednikiem e, e, single player, e, gracza su, e, subwersyjnego, to właśnie ja bada, nie wiem co by to było. To był ktoś, kto szuka po prostu, gdzie, gdzie, gdzie jakiś cud się zdarzy, żeby go jako exploit wykorzystać. Mhm. <głosy> po prostu... Niekoniecznie cud. Wiesz, to chodzi o to, że omijasz... W sposób teoretycznie kreatywny, albo mówisz sprytny, umiesz pewne reguły, pewne utarte ścieżki postępowania. Ten człowiek nie zamienił spinach za dom. I teraz do, do, do tego, to rozróżnimy. Jeżeli pomijamy aspekt MMO i aspekt społeczny, to odpowiednikiem reguł gry w rzeczywistości są prawa przyrody. Nie jest niekoniecznie prawa przyrody. ale jeszcze jest kwestia społeczna. Tak? Ja, zamiast, nie, Zamiast Ja cały czas próbuję, jakoś próbuję ogarnąć jeden temat, że ci gracze subwersywni z jednej strony mają bardzo pozytywne cechy. i możemy może do tego w ogóle nie podchodzi, ale ja podchodzę jakoś, że oni że mają pozytywne cechy, a z drugiej strony to czasami są ludzie, bardzo których bym się wręcz bał, tak? którzy mają takie cechy, charakteru, o, dam ci przykład z życia. Nie tak? ja wiem, że to jest banał, że życie jest groma, ale w pewnym sensie można podchodzić do pewnych zachowań bo więc, tak jak to się nie... nazywało, to całe jest <laughs> nie, nie, nie, nie, cała ta gra, gra kurczę. No to używanie reguł gry, żeby na przykład w nauce i tak na, grywalizacja, grywalizacja, teraz jest bardzo modna, tak? Yy, przykład społeczny. Możesz klasycznie podrywać dziewczynę za pomocą kwiatów w kolacji czekoladek. Aha. Możesz ją poderwać w sposób subwersywny jakimś niesamowitym tekstem, który właśnie wymyśliłeś i się okazuje, że Że, coś, działa? że jest, yy, wiesz, y, twoja po pięciu minutach i to jest cool, jesteś wtedy to jest subwersja pozytywna, jest a, może, a, jest spira, <śmiech> a może jej wrzucić pikówkę to już jest subwersja bardzo negatywna, no. tak? No, no ale raz jeszcze, wydaje mi się, że jest to subwersja, je, no. jeśli rozróżnimy aspekt społeczny i aspekt ten, ten obok społecznego, bo to sobie zrobiliśmy tutaj na chwilę No to po prostu w przypadku aspektu społecznego jest dla mnie jasne, że granic, że zachowań subwersyjnych jest e, szukanie, jak można złamać reguły społeczne i, i ujść z tym i zyskać coś Albo zobaczyć co się stanie ale w przypadku, ale odpowiednika tego gracza z Half-Life'a, to już nie widzę ktoś, ktoś do Ciebie gada, Ty chodzisz mu podobu i i rzucasz jego roślinami? Znaczy, ja, ja widzę taki problem w, jakby, w tym myśleniu, które tutaj prezentujesz, że gracz, który działa subwencyjnie jest dziwny i jakby i przekłada te swoje działania z gry na rzeczywistość Nie, raczej ten... odwrotnie, że żeby być graczem subwersywnym trzeba mieć pewne e, cechy charakteru, cechy osobowości Nie, no nie, nie e, i... A nie wystarczy sama ciekawość? Mi się wydaje, że właśnie... Nie, z... za... nie wystarczy, bo będziesz kończył, uchywał ścianę przez parę minut, a potem się znudzi. No a jeśli komuś zdarzy się z wersją przez przypadek na przykład? No to, czy to, nie to nie jest subwersja tak? <grym wersji> no, tak, no, <grym> To jest sumdom. No tak, się nam znaleźć. No ja jasne że ktoś jest bardziej ciekawy, a ktoś jest mniej ciekawy, tak? I ktoś będzie chciał też inne ścieżki gdzieś tam poszukiwać, a komuś wystarczy, że przejdzie grę tak jak po Bożemu od A do Z i to wtedy się okaże, że no to można jakoś tak to jeszcze rozgraniczyć, no ale nie sądzę, że gra subwersywny to ma takie cachy, że życiu, on też robi takie rzeczy dziwne, czyli właśnie... Jeźdź tyłem, Jeździ tyłek, kółki, kółki, świadomo, może może No może, ale nie ma zna nie jakby dla tych samych kategorii, prawda? Znaczy chodzi o... nie, przepraszam. Dajmy na przykład symulator kozy. dajmy na to, że jesteśmy kozą. Normalna koza nie chodzi na górę i nie zbieram ciał ludzi, żeby wątek w pentagramie postawić Nie, no co robi normalnie? No ale na pewno nie to <grym> No nie to To, <grym> to jest trudne Ciekawa w ogóle ciekawy że... Trof, bo było ostatnio Tydzień temu lub dwa tygodnie temu <grym> Tego już nie pamiętam Było jedno z tych paczek Humble Bundle Była filmowana takim YouTuberem najbardziej znanym Ze wszystkich czyli tym PewDiePie, tak? To, i bardzo charakterystyczne było to, że znaczy, jakbyście się zastanowili, czy, co może być takiego, co akurat ten youtuber e, czy, co łączy gry, które ten youtuber może pro, promować, znaczy to, to jest niekorzystnie. I to były wszystkie gry, które są oparte na subversji. Absolutnie. Pod, hmm. no, on to robi. napędza. napędza, napędza na, e, ostatnio widziałem recenzję właśnie tego Gold Simulator, gdzie mówiłem, że to jest właściwie gra dla tych YouTuberów. Ponieważ granie w to jest trudne dla tych graczy znaczy, hmm. Hmm. Zabawniejsze jest oglądanie kogoś, kto to robi, hmm. śmieje się, gdyby myślał coś takiego, można szybko prze, przeskoczyć te główne hmm. hmm. części, niż robienie tych rzeczy. I tak samo w Surgeons Simulator, <śmiech> <i parę śmiech> czy inny gier, Gdzie, gdzie granit to w gruncie rzeczy jest mniej fajne niż oglądanie kogoś, kto się wykupia. No tak, na przykład amnezja jak kręcił filmy, to wszyscy jego widzowie... Byli bardziej jego bardziej To, że gada do kamieni i nazywaj Jennifer albo coś innego. To, to, już to sobie sprawy, że byłem subwersywny, bardzo głupi sposób w tym y, symulatorze operacji. Nie wiem, czy kojarzycie Cię Symulator hmm, operacji, tak. gdzie y, właściwie nie da się... Nie co ja, ja uparcie cały czas próbowałem wykonać tą operację do końca. O, I zaśredni. Byłem połżony i to... <grym grym> to, <grym> to Reklamacje. Że... Teraz <grym> to za męską, że to wypełniłam, ile nie, nie, tak, ja to ja nie to Jest tak zaprojektowana, żeby go to robić. Ale ja tam widziałem, że jest kilka innych operacji. Ja nie mogłem tej pierwszej przejść i tutaj próbowałem za trzy godziny wykonać tą operację, żeby ten pacjent mi nie zszedł. Chcesz, żeby już wyłamać? Ale teraz mówisz o, o, o Sergem Simulator? Czy no. ten, bo, co, bo przecież jest simulator z operacji z dawnych czasów yeah, Nie, u o tym, tak ja e, wiem, jak life and death I to jest dobre... Dobry, yeah, nie, yeah, tak. a to była poważna A to chodzi Z punktu widzenia naszej a dyskusji ja ciekawa wynika, że To jest, Że jedna gra jest zaprojektowana tylko i wyłącznie dla subwersji. W zasadzie bardzo ciężko sobie... Byłoby ciężko być tam graczem implikowanym Właśnie ja próbowałem no, Tam jest tylko lista e, takich odpowiedników odcinkmentów, które można zrobić Właśnie w w odwrotnie, w takiej grze bycie graczem implikowanym no tak, polega na zabawie, rzucaniu na, tak, i rozwaleniu pacjenta, a bycie graczem subwersywnym polega na Z... zrobieniu tej operacji Tak, no tak, <grym> byłeś, w coś w stylu tego jeżdżenia Dokładnie no tutaj na przykład na koniec tej naszej prezentacji w Poznaniu zgłosił się jakiś Jeden chłopiec i mówi, że on ma taką grę, która całą tą teorię rozwala. No Nasza godzina ja została Więc już czekałem, matko kochana, co on powie, nie? I ja mówi, że jest taka gra posta. Ja bym ja... że jakbym grał w postala i chciałbym być subwersywny, to bym stanął w, kole... w kolejce grzecznie. E, poszedłbym normalnie do kościoła Ale I ja to nie robię na nie, nie przykład No więc właśnie dosłomaczę w ten sposób, tego, że właśnie jest jestem tak, subwersywny, jest, bo idę do, do tego sklepu i przerzedzam kolejki szpadem, tak, i dalej to jest subwersja, nie, no bo gra tego od nas oczekuje tak samo jak GTA oczekuje od nas tego, że będziemy gangsterem a nie, nie to Po przechodzenie za, jej tak w inny sposób nie jest subwersją bo gra nam daje pozwolenie na to i to nie jest zależne od tego my mamy momenty kiedy, w tej grze gdzie musimy zrobić tak nie możemy inaczej nawet nie możemy być subwersywni, sprawdzałem <śmiech> ze wszystkie możliwości i nie dałem rady. Tylko na przykład te misje pokroju mleko, pokroju. No nie mam bank, ale pokroju to... bank. za no pierwsze były Byłeś subwersywny, bo sprawdzałeś. Ale hmm. wydaje mi się, przepraszam, że. Yy, wydaje mi się, że to nie jest jeden dobry przykład w pokroju tych, yy, tych Gold Simulator, który tu padł wcześniej. Hmm. E, no bo. W postaci nadal no, no, jest bardzo prosty sposób bycia gra, graczem subersyjnym. Gdy się po prostu patrzy, czy, czy można wyjść za teksturę. A też tak. można zajrzeć gdzieś. To tak. Nie. A na przykład z takim Gold Simulator to jest damy na to, gdy jest taka, taka, taka znana scenka z tej gry, która jest powtarzana na wielu różnych prezentacjach YouTube'a, gdzie się podchodzi tą kozą do mhm. um, kombajnu i wkłada się głowę do kombajnu. Ona tak komicznie odskakuje głowę. Wszystkie A, skierowano. Fyzyka. i ludzie, którzy to robią, zadają sobie pytanie, czy to jest glitch, czy to zrobili specjalnie, żeby mnie to bawiło nie wiem, i ludzie nie wiedzą tego, bo jakby twórcy się jeszcze nie wypowiedzieli to jest, to jest przykład gry, która rzeczywiście by zaciera tę granice. że ja za każdym razem, kiedy ja w tą kozą zrobię coś, gdzie wyjdę pół za teksturę, to ja nie jestem do końca pewny, czy to nie było zaplanowane ale w Go Simulator jest wszystko okupowane, znaczy okupowane jest określenie, opakowane z zabezpieczeniami, żeby nie może było wyjść mapę ale twórcy specjalnie w jednym miejscu zostawili taką możliwość sobie można Panie. mieć ze stadioną akurką, wejść, skoczyć Więc to jest Jesteśmy... właśnie dobry przykład Jesteśmy... gry, w trudno hmm. można no być. A bo nie to wiadomo to, czy twórcy czy... wypowiedzieli się, że zostawili Glicza Są no. usunięte tylko takie, które całkowicie zawieszały grę powiedzmy ale wszystkie te, które powodują śmieszne rzeczy Są naprawdę, specjalnie są specjalne, tak. specjalne. To jest zaprojektowana tutaj. Widzieliście grę, w której y, sprząta się mopem tych chwawe śladów no. po rozwałce? To tak. jest tak. gra, która zniszczyła właściwie pomysł Sygna, Podoba Ci się bardzo grę. Co? <grymne> tak bardzo. Wszystko jasne, o czym mowa. wymyślił grę. Tak, przyjemnego. Taki statek kosmiczny, w którym wyobraź sobie grę taką tak? gdzie jest totalna rozwałka, leci mięso krępczą. I ktoś przychodzi i musi to posprzątać. Każdy nie <grymne> W każdej wersji dalej. Nie pamiętam, ale zasu... no taką... zasuwasz z no, mopem i z wiaderkiem, z i musisz te, te, te kręg, musisz, musisz te resztki mięsa przystać do pieca i coś, A, co polikuje. I kręg spasować ze ściany i, i mop się wróci. No, ale, ale to, to, może to są dziwne rzeczy. bo no, no, no, powstała ale, gra żeby tego żeby typu to bardzo, to bardzo dziwna. Powstał FPS, który polegał na tym, że byliśmy na wojnie dziennikarzem i robiliśmy tylko zdjęcia wszyscy strzelani. Ale Wiem, jesteś prze przyszenia przyszenia czy tym A, tym jest też równego równego czy malowania malowania też bardzo, tak, bardzo to chciałem to, tym, to, to Jest no też malowania Jest no też przepis. Jest też przepis. Jest też Jeszcze tylko kwestia czasu. To to jest to stara gra też bitwy Jest przepis. Jest przepis. Jest przepis. Jest przepis. Jest przepis. Jest przepis. Jest dla którzy nie mogę na nie patrzeć polegające na tym że na przykład są równo ułożone płytki w których jedna jest droższa są ludzie tylko nie mogę na to patrzeć kompletnie więc ci ludzie którzy mają Ja nie mam takiej ja jestem bardzo nieprzyjemny nie. no, no, tylko lubię rzeczy równo <laughs> <laughs> Powiedzmy. okej okay, to tym optymistycznym akcentem Zakończymy dzisiejszą dyskusję. Dziękuję wszystkim bardzo za, za przybycie i widzimy się za czas, jakaś informacja będzie na naszej stronie, więc zapraszamy i do zobaczenia. Mam nadzieję. Pa, pa.